Romanowowie 1613-1917 Oby Bóg dał mu Królestwo Niebieskie. Tradycyjna formuła wypowiadana w Rosji w przypadku śmierci. Dnia 20 lipca 1918 roku w Uralskim Robotniku ukazał się następujący artykuł redakcyjny. Może to wydarzenie stanowi pogwałcenie wielu formalnych aspektów sprawiedliwości burżuazyjnej, podczas egzekucji koronowanej osoby nie przestrzegano bowiem tradycyjnych zasad ceremonii. Jednak w takiej właśnie postawie objawił się charakter władzy robotników i chłopów, którzy nie uczynili wyjątku dla tego mordercy Wszechrusi i rozstrzelali go jak zwykłego bandytę. Nie ma już Mikołaja Krwawego. A robotnicy i chłopi mają prawo powiedzieć swym wrogom. Postawiliście na carską koronę? Połamaliśmy ją. Weźcie sobie zamiast niej tę pustą, koronowaną głowę. Turysta może potraktować Swierdłowsk, ten wzorcowy przykład radzieckiej industrializacji, który odzyskał wreszcie swą historyczną nazwę Jekaterynburg na cześć Katarzyny Wielkiej, żyjącej w latach 1762-1796, jako jeszcze jedno szpetne miasto o typowym krajobrazie przemysłowym, z kominami fabrycznymi, zanieczyszczającymi okoliczne lasy, już skażone przez kwaśne deszcze. Ale wtedy, latem 1918 roku, było to senne miasteczko przy odnoze transsyberyjskiej linii kolejowej. Rozsławiło je dopiero pewne wydarzenie, wydarzenie tak haniebne, że reżim komunistyczny nie zdołał usunąć go w cień zapomnienia nawet w ciągu 70 lat swojego panowania. Obrosłe w niespotykanym dotąd stopniu mitami i kłamstwami morderstwo stulecia. Dnia 17 lipca 1918 roku, jeszcze przed wschodem słońca, z uśpionego miasta wyjechał w kierunku zachodnim samochód ciężarowy, Oblepione kilkoma mężczyznami po bokach. Za popękanymi murami nieczynnej fabryki auto skręciło na północ, zaturkotało po szynach na przejeździe kolejowym, wreszcie zjechało na polną drogę i skierowało się w stronę czterech wysokich sosen, wyrastających z jednego pnia, zwanych przez okolicznych mieszkańców czworaczkami skoptiaków. Ciężarówka z trudem pokonała gąszcz proci krzewów i wreszcie stanęła na grząskim terenie. To, co wydarzyło się tu w ciągu następnej doby, okryte jest głęboką tajemnicą. Nie ma świadków, przynajmniej takich, którzy żyli potem długo. O to już zadbał nowy władca kraju — Czerwony Car. Ale nawet najbardziej strzeżona tajemnica wykaże w końcu luki. Sykowa, żona rybaka ze wsi Koptiaki, jechała właśnie do miasta, aby sprzedać na targu złowione ryby kiedy ujrzała pędzącego ku niej jeźdźca w charakterystycznej czapce z czerwoną gwiazdą. — Wracaj, skąd przyjechałaś, babo, i nie oglądaj się za siebie, bo dostaniesz kulę w łeb! — krzyknął Czerwonoarmista. armista. Zanim zawróciła, ujrzała coś dużego i ciemnego, wyłaniającego się z tumanu pyłu. Była to ciężarówka, która po chwili skręciła do lasu. Przerażona kobieta opowiedziała o przygodzie mężowi. Płonąc z ciekawości, Sykow wyruszył do lasu, aby przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Omal nie wpadł przy tym w ręce wartowników rozstawionych przy dawnej kopalni. Dopiero gdy żołnierze odjechali, Sykow powrócił w tamto miejsce. Towarzyszył mu syn Olek. Czerwona Kurtyna opadła i na 77 lat całą tę sprawę okryła zmowa milczenia. Miejscowi chłopi umierali ze starości lub też w wyniku brutalnych metod kolektywizacji wsi. Tajemnicze miejsce pod lasem popadłoby w zapomnienie, gdyby nie mały chłopiec, który udał się wtedy z ojcem na polanę i usłyszał od niego dziwną opowieść o ogniskach w nocy i pijackich śpiewach. Kiedy potem weszli głębiej w las, odkryli w miękkiej ziemi głębokie ślady kół. Idąc tym tropem, doszli do polany gdzie dostrzegli kilka płytkich dołów wypełnionych wodą, a na skraju polany dwie kubki popiołów. Rybak pogmerał w popiele ułamaną gałęzią i wygrzebał z niego częściowo zwęgloną szczotkę do włosów. Kiedy oczyścił ją z brudu, na nadpalonej rączce z kości słoniowej ukazały się inicjały a, F. Jednak Sykow nie umiał czytać i nie mógł wiedzieć, że jest to skrót od... Aleksandra Fiodorowna. Rozpoznał jednak carską koronę, wygrawerowaną nad tamtymi literami. W pewnym momencie mały Olek uniósł z przestrachem głowę. Czy naprawdę usłyszał czyjś jęk, czy był to tylko wiatr? — Pamiętaj, synu, nie pokazuj nikomu tego miejsca, bo jest nawiedzone przez złe duchy. I rzeczywiście... Nikt nie ośmielił się nigdy zapuścić ten las lub choćby mówić o nim. Dopiero 61 lat później Oleg, już jako starszy człowiek, przyprowadził na Polanę, którą odkrył z ojcem wiele lat temu, dwóch geologów i miejscowego filmowca. Co wydarzyło się tamtej gorącej, letniej nocy 1918 roku? Coś nikczemnego i okrutnego. Całą rodzinę wepchnięto do piwnicy i zmasakrowano. Akt tchórzostwa, dokonany pod wpływem wódki, przepojeni nienawiścią uzbrojeni rewolucjoniści przeciw kobietom i dzieciom. Zbrodnia, która świadczy o tym, że nienawiść nie wymaga organizacji, by dokonać dzieła zniszczenia. A jednak to przywódcy organizacji wydali stosowne rozkazy i właśnie przez to sądzili się sami. W krótkim czasie większość tych aniołów śmierci pożegnała się z życiem, doznawał upokorzeń, na jakie przedtem skazała bezbronne ofiary, znalazła się w rękach tych, których do tej pory zmuszali do milczenia, by dochować straszliwe tajemnice. Jedno jest pewne żaden inny czyn bolszewików nie spotkał się z większym publicznym potępieniem niż dokonane z zimną krwią zabójstwo Mikołaja II, jego żona Aleksandry Fiodorowny i ich pięciorka dzieci. Rosja była barbarzyńskim i dzikim krajem, którego car władał ziemią i ludźmi. Rosjanie są zarozumiali, gdyż ich nauka obejmuje jedynie bezczelność i kłamstwa, są stale pijani i skłonni do przemocy oraz niewiarygodnie zabobonni. Jedną z zasad cara jest powstrzymywanie swego ludu przed podróżami zagranicznymi, tak, aby nikt nie zaraził się w innych krajach dążeniami wolnościowymi. Tak oto pisał Kotoszychnin po ucieczce z Rosji. Kraj cechowała zasadnicza sprzeczność. Ponieważ naród składał się z prostaków, rządzić nim mogli ludzie szczególnie twardzi. Ludzie, którzy samą siłą woli i niesłychaną brutalnością zmuszali poddanych do podporządkowania się ich dyktatowi. Pod tym względem niewiele się zmieniło przez stulecia. Ród Romanowów doszedł do władzy 30 lat po śmierci w 1584 roku Iwana IV Groźnego. Ówcar z dynastii Rurykowiczów Przesunął granice swego imperium poza Ural aż do Syberii, prowadził też wyniszczającą kraj 25-letnią wojnę inflacką, dopóki oddziały rosyjskie nie zostały stamtąd wyparte przez Polaków i Szwedów. Miejsce na tronie Iwan Groźny zapewnił sobie, mordując wszystkich potencjalnych pretendentów, łącznie z własnym synem. Kiedy składano go do grobu, jedynym legalnym następcą tronu był niedorozwinięty umysłowo młodzieniec. Ten właśnie car, Fiodor I Iwanowicz, został odsunięty od władzy przez sprytnego i bezwzględnego bojara Borysa Godunowa, który wtrącił potem Rosję w otchłań straszliwej wojny domowej, znanej jako okres smuty. Borys Godunow, który po śmierci Fiodora w 1598 koronował się na cara, zmarł w 1605 roku. Za sprawą Anastazji Romanowej, pierwszej żony Iwana Groźnego, Ród Romanowów mógł legalnie wysunąć swoje roszczenia do tronu. W 1613 roku Sobór Ziemski, zgromadzenie stanowe składające się z przedstawicieli bojarstwa, wyższego duchowieństwa i kupiectwa, wybrał na cara 16-letniego wnuka Anastazji, Michała Romanowa. Piotr I Wielki, 1682-1725, Olbrzym o wzroście przekraczającym dwa metry umocnił pozycję Romanowów, kiedy ogłosił się władcą Szechrusi a w 1721 roku przyjął tytuł imperatora. W 1703 roku założono nową stolicę i siedzibę władz państwa Sankt Petersburg. Po zwycięskiej bitwie nad Połtawą 1709 w której pobite zostały oddziały wojowniczego króla Szwecji Karola XII, Piotr Wielki jako pierwszy władca rosyjski zwrócił oczy na zachód. Od tej pory wschodnie granice Europy były narażone na groźbę inwazji wojsk rosyjskich. Politykę Piotra I kontynuowała caryca Elżbieta Piotrowna 1741-1762. A po niej panowała księżniczka Sophie von Anhalt-Zerbst, znana lepiej jako Katarzyna Wielka 1762-1796, która odebrała carską koronę swojemu nieudolnemu małżonkowi Piotrowi III. Jej bujne życie erotyczne mogłoby posłużyć za materiał na wiele tomów. Po zamordowaniu Pawła I 1796-1801 Tron olbrzymiego imperium zdobył w wyniku rewolucji pałacowej Aleksander I Pabłowicz 1801-1825. Okazał się on niewiele przydatnym sojusznikiem Austrii w walce z Napoleonem I, którego skrycie podziwiał i próbował naśladować. Napoleon wkroczył do Rosji, jednak w obliczu płonącej Moskwy i niekorzystnego przebiegu kampanii, Został zmuszony do zgubnego dla jego armii odwrotu. Aleksander II Mikołajewicz, którego panowanie 1855-1881 przypadło na okres rewolucji przemysłowej w Europie, uległ połączonym siłom brytyjsko-francuskim na Krymie, szarża pod Bałakławą, sprowokowanej przez jego poprzednika, Mikołaja I, Wojnie Krymskiej 1853-1856 Zniesienie podzdaństwa w 1861 roku przyniosło mu przydomek Oswobodziciel. W 1881 roku Aleksander II padł ofiarą zamachu. Ignacy Chryniewiecki, student żydowskiego pochodzenia, rzucił bombę na sanie cara. Konsekwencją zamachu stały się pogromy Żydów w Rosji. Po objęciu tronu przez Aleksandra III uchwalono wiele dekretów antyżydowskich. Żydzi ginęli także w pogromach, wielu szukało ratunku w emigracji, m.in. do Ameryki i Niemiec. Aleksander III poślubił duńską księżniczkę, która urodziła mu sześcioro dzieci. Pierwsze z nich, Mikołaj, przyszło na świat 6 maja 1868 roku we wspaniałej rezydencji Aleksandra, carskie sioło. Jego dzieciństwo nie zawsze przebiegało szczęśliwie. Werwany z opiekuńczych ramion starej guwernantki, wbrew własnej woli, został skierowany do Akademii Wojskowej, gdzie w chwilach ataku melancholii odmawiał jedzenia i nie rozmawiał z nikim. Czasem musiał towarzyszyć ojcu na przyjęciach dworskich, co tylko potęgowało jego niechęć do publicznych wystąpień. Przemiana dokonała się w nim w momencie, gdy w jego życiu pojawiła się Aliks, kobieta, która miała zostać jego żoną. Kobieta, którą pokochał, poślubił, szanował, odziedziczyła swój władczy charakter po babce, królowej Wielkiej Brytanii, Wiktorii. Aleksandra Fiodorowna była heską księżniczką i z tego względu Rosjanie nazywali ją Niemką. Oszałamiająco piękna o bujnych rudych włosach i niebieskich, wyrazistych oczach, była najbardziej wpływową osobą w otoczeniu cara. Urodziła mu cztery córki, Olgę, 1895, Tatianę, 1897, Marię, 1899 i Anastazję, 1901 oraz następcę tronu carewicza Aleksego, 1904. Chłopiec był delikatnego zdrowia, cierpiał na hemofilię, chorobę, wobec której ówczesna medycyna była bezsilna. Aleksy odziedziczył ją przez matkę. Koronacja Mikołaja II Aleksandrowicza odbyła się 14 maja 1894 roku i już na samym początku jego panowania wydarzyła się katastrofa. Z myślą o ludziach, którzy tłumnie przybyli na ceremonię koronacji, ustawiono na placu namioty, w których częstowano słodyczami i lemoniadą. Tymczasem rowie gapiów, których liczbę oszacowano na pół miliona, z taką siłą parło do przodu, aby rzucić okiem na nowego cara, że wielu w tej ciszbie uległo uduszeniu, a ponad tysiąc zaproszonych gości w ogólnym rozgardiaszu stratowano. Cary Mikołaj II stanowił klasyczny przykład człowieka, który nie potrafi sprostać wiązanym z nim oczekiwaniom. Przykład monarchy, który sam na siebie ściąga tragiczny los. Do dramatu doprowadził jego brak poczucia rzeczywistości oraz silnej woli. Wśród koronowanych w głów Europy był znany jako dobry wujaszek Niki i takim właśnie był władcą, głęboko religijnym, ale niezdecydowanym. Zamiast podejmować decyzje, wolał, aby decydowali za niego inni, przy czym kontynuował politykę swoich poprzedników, którą charakteryzowało tłumienie reform społecznych i prześladowanie mniejszości narodowych. Pewne rzeczy dopuszczalne w społeczeństwie feudalnym stały się anachroniczne w dobie rewolucji przemysłowej. Problemem dla Mikołaja II były także wyraźne oznaki jego słabości jako władcy, za co płacił utratą zaufania i szacunku wobec swojej osoby. Nawet wojskowi widzieli w nim w najlepszym razie przeciętnego dowódcę, pozbawionego tak ważnej na wojnie szybkiej orientacji. Świat miał się o tym przekonać już niebawem. Pomysł... Wysłania armii przeciwrogowi oddalonemu o tysiące kilometrów z pewnością nie należał do najlepszych. Pierwszy bój, na który zdecydował się Mikołaj II, przyniósł druzgocącą klęskę floty wojennej, która zmierzyła się z rosnącą potęgą Japonii. Rozbicie rosyjskiej marynarki wojennej w bitwie morskiej koło wysp Cushimskich 1905 oraz upadek twierdzy Port Arthur zapoczątkowały koniec rosyjskiej dominacji w Azji. Zgubna wyprawa wojenna przyniosła Rosji olbrzymie straty w ludziach, około 400 tysięcy zabitych. Rząd próbował utajnić rzeczywistą skalę nieszczęścia, ale i tak militarna klęska Rosji spowodowała upokorzenie na arenie międzynarodowej oraz wzrost nastrojów rewolucyjnych w kraju. Również w żelaznym pancerzu izolacji Rosji od reszty świata pojawiły się pierwsze rysy. To, co do tej pory funkcjonowało pod tym względem bez zarzutu, stało się niemożliwe w świecie rozwijającej się komunikacji. Ludzie podróżowali coraz częściej, a do kraju napływały wiadomości z zewnątrz. Piotr Wielki 1682-1725 Ustalił najważniejsze zasady polityki rosyjskiej, wyjaśniając — Europa będzie nam jeszcze potrzebna przez kilkadziesiąt lat, potem odwrócimy się do niej plecami. Bierzcie szybko wszystko, co tam jest, to, co najlepsze, aby móc rozwijać u siebie w kraju. Od tej pory polityka carów cechował osobliwy dualizm. Z jednej strony propagowano otwarcie na wszelkie dobre idee z zewnątrz, z drugiej strony dawało sobie znać głęboko zakorzeniona fobia w formie totalnej izolacji wobec świata zewnętrznego. Doskonale ilustruje ten dualizm budowa linii kolejowych wspaniałego wynalazku Zachodu, z którego chętnie skorzystano w Rosji z uwagi na bezkresne przestrzenie. Zdecydowano się jednak na szerszy rozstaw kół niż stosuje się to w Europie. W efekcie pociąg z Polski, Austrii lub Prus mógł dojechać tylko do granicy rosyjskiej, a tam musiał następować przeładunek. Polityka izolacji uniemożliwiała przeciętnemu Rosjaninowi wiązanie swojego losu za granicą i dzięki temu władcy mogli bez przeszkód przedstawiać swym poddanym obraz mateczki Rosji jako... O raju na ziemi. Mówi się, że nadmiar władzy, zwłaszcza gdy jest ona sprawowana za długo, demoralizuje. Czyni ślepym, nie pozwala dostrzec ludzkiej godności, sprawiedliwości i honoru. Tak właśnie było w przypadku Romanowów. Każde następne pokolenie po założycielach dynastii potężnych Carów i Caryc traciło cząstkę przymiotów władcy z prawdziwego zdarzenia. Podczas gdy Piotr I i Katarzyna Wielka stanowili jeszcze obraz i podobieństwo Boże na ziemi, a groźnych dowódców wojsk potrafili przekształcać w uperfumowanych dworzan, Mikołaj, jak na monarchę z okresu industrializacji, wykazał się nieprawdopodobną nieudolnością polityczną. Krajem rządzili wielcy książęta i mieszczańscy ministrowie, którzy nie przejmowali się zbytnio losem czterech piątych narodu, poniewieranego pod względem społecznym i ekonomicznym. Rosja była krajem największych niesprawiedliwości społecznych, największych dysproporcji pomiędzy bogatą litą i ubokimi robotnikami oraz chłopami. Industrializacja skusiła wiele bezrolnych rodzin do poszukiwania lepszych warunków życia w mieście. Ci niewykwalifikowani robotnicy tworzyli fundament nowej warstwy społecznej — proletariatu. Robotnicy musieli znosić nieludzkie traktowanie ze strony właścicieli fabryk. Ich rodziny borykały się z dramatycznymi warunkami bytowymi, mieszkały w walących się barakach, na których gromadziła się gruba warstwa pyłu węglowego. Głodowe płace prowokowały do zakładania pierwszych, nieśmiałych jeszcze struktur do reprezentowania robotników. W fabrykach powstawały związki zawodowe w celu obrony praw pracowników, były jednak jeszcze słabe i źle zorganizowane. Strajki tłumiono z całą bezwzględnością, a ich przywódców zsyłano na Syberię. Ministrom cara nadal udawało się łagodzić gniew proletariatu czczymi obietnicami. Natomiast demonstracje robotników nie miały odpowiedniej siły przebicia, gdyż owa klasa społeczna nie dysponowała środkami, które umożliwiałyby przeprowadzanie skutecznych akcji. W dniu 9 stycznia 1905 roku, który przeszedł do historii jako Krwawa Niedziela, car wydał rozkaz strzelania do ludzi uczestniczących w pokojowej demonstracji w Petersburgu. W wyniku strzelaniny zginęło ponad tysiąc demonstrantów. Za kozła ofiarnego posłużyła grupa rewolucjonistów pochodzenia żydowskiego, co poskutkowało nowym, straszliwym pogromem i masową emigracją Żydów do Stanów Zjednoczonych. Dnia 4 lutego młody rewolucjonista socjalistyczny Kalajew dokonał udanego zamachu na wuja cara, wrzucając bombę do powozu. Eksplozja rozerwała wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza na strzępy. Zidentyfikować go można było potem jedynie po ręce i nodze. — Dlaczego go zamordowałeś? — zapytał oskarżonego sędzia. — Bo ucieleśniał tyranię, odparł Kalajew. Został stracony. Nie wyjawił jednak nazwisk inspiratorów zamachu. Cała akcja okazała się źle zaplanowana a władze zdusiły rebelię bezlitośnie. Schwytanych rewolucjonistów rozstrzelano lub zesłano na Syberię. Wśród tych, do których uśmiechnął się los, gdyż otrzymali wyrok dożywotniego zesłania, byli Włodzimierz Illicz-Ulianow i Lew Dawidowicz-Bronstein. Obaj zdołali następnie zbiec zsyłki. Pierwszy... Przybrał sobie pseudonim od nazwy przepływającej obok miejsca jego pobytu rzeki Lena. Drugi wykorzystał nazwisko swojego strażnika więziennego Trocki. Dnia 17 października 1905 roku car łaskawie ogłosił swój manifest pokoju. Ale obawa przed krytyką ze strony wujów, kuzynów i siostrzeńców jak również ociężałość w myśleniu politycznym, tylko potęgowały jego niezdecydowanie. W tej sytuacji Mikołaj chętnie nadstawiał ucha na potrzepty doradców. Pod ich wpływem postanowił nadal bronić interesów arystokracji i odwołać manifest. Ten nierozsądny krok miał się przyczynić do jego upadku, gdyż poważnie zachwiał zaufaniem ludu. Mimo to wybuch rewolucji nie był wcale sprawą przesądzoną. Sprawy potoczyłyby się inaczej, gdyby car wykazał zdecydowanie. Niestety, pod tym względem zawiódł, podobnie jak ponad 100 lat wcześniej, król Ludwik XVI. Krajem wstrząsały niepokoje, szerzyła się anarchia. Jednak właśnie wtedy, gdy zanosiło się już na kulminację kryzysu, car Mikołaj zyskał ostatnią chwilę wytchnienia. Pod koniec czerwca 1914 roku Austriacki następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand, zginął w wyniku zamachu z rąk serbskich nacjonalistów, których ruch wspierała Rosja. Austria i Prusy wszczęły wojnę, zdejmując w ten sposób z ramion cara brzemię jego problemów wewnętrznych. Dzieci wymachiwały chrągiewkami, kobiety wykrzykiwały patriotyczne hasła, a mężczyźni, zgodnie z ogłoszoną mobilizacją, szli na front, aby bronić mateczki Rosji. Wszelką nadzieję na rewolucyjne zrywy stłumił skutecznie patriotyczny zapał ludu szykującego się do wojny. W latach 1910-1914 zbliżenie pomiędzy carską Rosją i Francją zacieśniało się w miarę wzrostu wiary Rosji we własne siły oraz lęku przed Niemcami. Generał Daniłow doradzał carowi jak najszybsze podjęcie ofensywy przeciw Niemcom przy jednoczesnym utrzymywaniu postawy defensywnej wobec Austrii. Największe zagrożenie stanowiły Niemcy, a ich zwycięstwo nad Francją postawiłoby Rosję w beznadziejnej sytuacji. Podczas gdy wojska rosyjskie mogły się posuwać tylko w jednym kierunku, ze wschodu, Niemcy, dzięki doskonale rozbudowanej sieci połączeń kolejowych, Mogły wysyłać swoje oddziały w obydwie strony. Generał Aleksiejew, głównodowodzący ważnego kijowskiego okręgu wojskowego, front południowy, był zdania, że najpierw należy zaatakować Austrię, gdyż w ten sposób wojska rosyjskie znajdą się na terenach zamieszkałych przez przychylnie nastawione narody słowiańskie i będą mogły liczyć na ich wsparcie. Jeszcze inną koncepcję przedstawił generał Michniewicz. Wyjaśniał, że Rosja dysponuje pewną przewagą nad wyżej rozwiniętym Zachodem. Naszym najlepszym sprzymierzeńcem jest czas i dlatego nie ma żadnego niebezpieczeństwa w strategii osłabiania i kruszenia, przy czym należy unikać decydujących starć z przeciwnikiem na granicy, o ile ma on przewagę. Car nie potrafił się zdecydować, która z tych trzech rad jest słuszna. W rezultacie doszło do zgubnego kompromisu. Po wybuchu I wojny światowej Mikołaj II zachował postawę niemal całkowicie bierną, jeśli pominiemy ten fatalny rozkaz o zaatakowaniu Prus wschodnich siłami nieprzygotowanych do tego armii. Ten pochopny krok przyczynił się do obalenia cara. Jego nieprzemyślana decyzja o udzieleniu pomocy zachodnim sojusznikom, ciężko doświadczanym za sprawą wojsk niemieckich przed rogatkami Paryża, głęboka niechęć do swoich obu dowódców, jak również fakt, że Niemcy doskonale znali szyk bojowy Rosjan? Wszystko to doprowadziło do porażającej klęski pod Tannenbergiem. Sierpień 1914 rok Rozbicie całej armii i ogromne straty, za które winą obarczono jednoznacznie korpus oficerski, zrodziły bunt żołnierzy. W 1915 roku ciężka artyleria niemiecka zaatakowała stanowisko obrony na terenach zaboru rosyjskiego w Polsce. A tak wsparła piechota, a niedobitki obrońców poddały się. W 1916 roku, kiedy Niemcy skoncentrowali swoje siły na bitwie pod Verdun, ofensywa generała Brusiłowa, skierowana przeciw siłom austriacko-węgierskim, przyniosła dalszy milion poległych Rosjan. Fakt, że większość żołnierzy frontowych zachowała się lojalnie, a ich oficerowie zmienili zapatrywania dopiero po rewolucji lutowej, Świadczy o wytrwałości rosyjskich chłopów żołnierzy brojących świętej matuszki Rosji i cara. W Piotrogrodzie do 1914 Sankt Petersburg egzaltowana i chwiejna caryca Aleksandra Fiodorowna znajdowała się myślami wyłącznie przy swoim cierpiącym na hemofilię synu Aleksym, którego stan uległ znacznemu pogorszeniu. Nie pomagały żadne środki, ani leki, ani dieta zalecana przez lekarzy, ani jej pielgrzymki. Ale w pewnym momencie pojawił się nieznany nikomu mnich z Syberii i caryca, rozpaczliwie poszukująca ratunku dla syna, złapała się na lep tego sprytnego muzyka. Szarlatan Grzegorz Sifimowicz, znany lepiej jako Rasputin, twierdził, że Bóg powierzył mu misję wyleczenia carywicza. Niebawem ten właśnie mnich, notoryczny kobieciarz, decydował o karierze ministrów i generałów oraz zarządzał finansami państwa, zwłaszcza po opuszczeniu Piotrogrodu przez Cara Mikołaja, który udał się do kwatery głównej swoich wojsk w Mochylewie. Pod jego nieobecność rządy w samej stolicy przejęła Caryca wraz ze swoim złym duchem Rasputinem. Dnia 17 grudnia 1916 roku książę Jusupow zwabił Rasputina do swojego domu, obietnicą, że będzie się mógł nacieszyć wdziękami jego żony pięknej Ireny. Kiedy raz Putin zjawił się u niego, Jusupow wraz z dwoma kompanami zamordował go. Zadanie okazało się trudne do wykonania. Zamachowcy najpierw próbowali go otruć, potem użyli broni palnej, a ponieważ w nich nadal wykazywał ślady życia, rzucili go w lodowate nurty Newy. Śmierć Rasputina pozwoliła odzyskać władzę wujowi cara oraz ministrom, którzy mogli teraz narzucać swą wolę słabemu parlamentowi, dumie państwowej. Tak, jakby nie trwała właśnie niszczycielska wojna, jakby nie ginęły miliony żołnierzy, jakby uboga i głodna ludność nie domagała się chleba. Życie klasy panującej w Piotrogrodzie toczyło się swoim dotychczasowym trybem. Dopóki armia, a właściwie generalicja, była zadowolona i zachowywała się lojalnie wobec Sara, proletariat, nawet najbardziej zrewoltowany, nie miał możliwości, by wstrząsnąć klasami panującymi. Tak więc ministrowie carscy mogli forsować najsurowsze środki, nie obawiając się konsekwencji politycznych. Tym razem było jednak inaczej. Generałowie ponieśli na froncie ciężkie klęski. Korpus oficerski nie mógł dłużej liczyć na lojalność swoich oddziałów. Dowódcom łatwiej przychodziło walczyć z Niemcami, niż powstrzymywać własnych żołnierzy przed dezercją. Liczba dezerterów przekraczała już milion. Reszta armii rosyjskiej przekształciła się w milicję chłopską, dowodzoną przez oficerów nienależących do warstwy uprzywilejowanej. Nikt się już nie zastanawiał, czy wybuchnie rewolucja. Pytanie brzmiało... Czy będzie ona miała charakter odgórny czy oddolny? A więc, czy wywołają totalna zapaść niesprawnej już monarchii, czy bunt w armii? Sporadyczne niepokoje tłumiły plutony egzekucyjne, co prowadziło do kolejnych incydentów. Żołnierze czuli się oszukani, a płomienie podsycali rewolucyjni agitatorzy nowego pokroju. Opowiadali na przykład żołnierzom frontowym, jak wojczyźnia, bitni politycy i paskarze bogacą się, czerpiąc korzyści z zawieruchy wojennej. To akurat było prawdą. Podczas gdy w ginęły miliony, tamci napełniali sakiewki i zabawiali się z kochankami. Oni właśnie, ludzie bogacący się na niesprawiedliwości społecznej, ponosili główną odpowiedzialność za trudną sytuację monarchy. Premier Rosji Michał Rozianko, wychowany w carskiej elitarnej szkole, nie był osobą wiarygodną, a jego rząd skompromitował się ogromnymi stratami poniesionymi na froncie i słabymi wynikami gospodarki kraju. Rodzianko nie potrafił już sprostać wymogom chwili. I wtedy pojawił się człowiek, któremu dane było zagrać pierwsze skrzypce przy upadku carskiej Rosji. Aleksander Kiereński, świetny, 36-letni adwokat, po rewolucji 1905 roku spędził 4 miesiące w więzieniu. Ta okoliczność przyniosła mu opinię socjalistycznego rewolucjonisty. Nadciągający marksizm Kiereński postrzegał jako coś zapożyczonego z zagranicy. Mądrym politycznie posunięciem z jego strony był ścisły kontakt z Piotrogrodzką Radą Delegatów Robotniczych i Żołnierskich zgromadzeniem konkurującym z Dumą. Podczas gdy deputowani do Dumy szczycili się, że reprezentują sfery szlachetnie urodzone, a na Radę, Sowiet, zgromadzenie większości radykalnych ekstremistów spoglądali z góry jak na motłoch, Rada była przedstawicielstwem utworzonym na początku stulecia przez socjalistów, a nie, jak później twierdzono, przez bolszewików, w celu obrony praw robotników i nie miała nic wspólnego z rodzącym się bolszewizmem. Dopiero potem komuniści sprytnie przejęli nazwę Sowiet, która od tej pory dotyczyła zarówno partii, jak i kraju. Swoim śmiałym posunięciem wstępnym Kiereński uniknął żubundnych pertraktacji między wybranym przedstawicielstwem ludu, dumą i monarchą. Przeciągnął robotników na swoją stronę, przeoczył jednak przy tym poważne niebezpieczeństwo, a mianowicie niezadowolonych żołnierzy, przekonanych w tym momencie, że i oni winni być uprawnieni do rozmów. W tym samym czasie na scenie politycznej pojawiło się jeszcze dwóch aktorów. Pierwszy z nich, Włodzimierz Lenin, za łaskawym przyzwoleniem niemieckiego sztabu generalnego, przyjechał pociągiem z Niemiec. Drugi, Lew Trocki, przybył statkiem z Nowego Jorku. I właśnie ta trójka miała wstrząsnąć światem z siłą, o jaką nikt z nich jeszcze siebie nie podejrzewał. Ani Kiereński ze swojego fotela dyktatora w Pałacu Zimowym... Ani krasomówczy Trocki na mównicy w Sowiecie, ani Lenin manipulujący z ukrycia podstawionymi przez siebie marionetkami. Jest paradoksem historii, że ostatecznym zwycięzcą został ten, który tak konsekwentnie i długo trzymał się z tyłu. Wbrew głosom późniejszej propagandy radzieckiej, Lenin nie uczestniczył w krwawych wydarzeniach lutowych 1917 roku, bo w tym czasie zajmował jeszcze wynajęte mieszkanie przy Spiegelgasse w Curychu. Również Trocki przebywał wtedy za granicą. W Nowym Jorku wygłaszał odczyty na temat międzynarodówki socjalistycznej, która zawiodła pokładane w niej nadzieje. Krótko mówiąc, bolszewicy nie mieli żadnego udziału w odsunięciu cara od władzy. W owym czasie nie liczyli się jeszcze jako siła polityczna. Piotr ogród 23 lutego 1917 roku, Międzynarodowy Dzień Kobiet Drobny incydent wywołał eksplosję. Zaczęło się od spontanicznej demonstracji robotnic w przędzalni, które zaczęły wykrzykiwać hasła w rodzaju Chcemy chleba! Błyskawicznie przyłączyły się do nich kobiety z innych fabryk łukienniczych i zanim jeszcze władze zdołały zareagować, tłum zgromadzony na ulicy wznosił gromkie okrzyki — precz z taratem! Pojawili się też agitatorzy z zadaniem podsycania nastrojów, a potem demonstranci ruszyli wzdłuż prospektu balszoi. Zatrzymały ich dopiero oddziały konne kozaków, płazując szablami. Reszty dokonali policjanci, którzy rozproszyli tłum, bijąc na oślep pałkami i pejczami. Burzliwy dzień zakończył się szczęśliwie bez ofiar śmiertelnych, nawet bez aresztowań. W dumie Aleksander Kiereński wszedł na mównicę, a kiedy z ław opozycji rozległy się okrzyki Zdrajca, uniósł ręce i poczekał, aż w sali zapanuje spokój. — Kogo nazywacie Zdrajcą? — zapytał w końcu. — Czy odiło wam wzrok? — Tamte kobiety na ulicach, wasze matki, żony i córki, dla nich jedynym carem jest głód. Jego przemówienie lewica, łącznie z garstką bolszewików, nagrodziła owacją. Polityczna burza rozszalała się 26 lutego. Prężna partia rewolucyjnych radykałów, którzy nazwali siebie bolszewikami, zorganizowała zebranie w jednym z prywatnych mieszkań w Piotrogrodzie. Agenci ochrony tajnej policji politycznej, dostali się tam i aresztowali wszystkich obecnych ku olbrzymiej radości konserwatystów w dumie. Ale ich radość nie trwała długo. Agitatorzy, którzy nie wpadli w ręce policji, zmobilizowali olbrzymią masę demonstrantów, według źródeł około 200 tysięcy. Nie byli to tylko strajkujący robotnicy i kobiety, ale po raz pierwszy również żołnierze i studenci. Tłum ruszył w stronę strzeżonych przez kozaków mostów na Newie. Aby ominąć blokady na ulicach, tysiące demonstrantów przeprawiły się na drugi brzeg zamarzniętej rzeki po lodzie. Stamtąd ludzie przeszli przez plac znamiejski pod Dworzec Nikołajewski, gdzie dostali się pod ogień strzelających z dachu żołnierzy. Ostrzał miał też miejsce na newskim prospekcie, którym potążała inna część demonstrantów. Liczba ofiar zwiększała się z każdą chwilą. Rodzina carska, która przebywała w swojej rezydencji w carskim siole, nie wiedziała nic o tych krwawych wyrażeniach. Dziewczynki leżały w łóżkach, chore na odrę, caryca Aleksandra modliła się przy grobie Rasputina o zdrowie syna, a car Mikołaj znajdował się w kwaterze głównej w odległym Ochylewie. Demonstranci nie pozwolili się rozgonić, wręcz przeciwnie. Pozbierali z ulicy swoich męczenników i ponieśli ich ulicami. Drogę zagrodzili im żołnierze którzy jednak odmówili strzelania. Zamiast tego rzucili się na swojego oficera i zatłukli go na śmierć. Ściągnięte pośpiesznie na miejsce zdarzenia oddziały wierne Carowi stłumiły rewoltę żołnierzy, a prowoderów zamieszek osadzono w twierdzy Petropawłowskiej. Incydent świadczył o wysokim stopniu napięcia i niepewności w wojsku, ale jedno stało się pewne. Gdyby jeszcze inne oddziały miały się zbuntować, byłby to koniec carskiej Rosji. Tak się właśnie stało. Na stronę powstańców przechodziło coraz więcej żołnierzy ze stacjonujących w Piotrogrodzie oddziałów. Postąpili tak nawet członkowie Gwardii Przybocznej Cara w carskim siole, sprowadzając poważne niebezpieczeństwo na samą carycę i jej dzieci. Owej nocy druty telegraficzne pomiędzy Moskwą, Piotrogrodem i innymi ośrodkami buntu musiały się rozgrzać do czerwoności. Strajkujący kolejarze informowali swoich kolegów w całym kraju o sytuacji w Piotrogrodzie, a już na zajutrz rozruchy ogarnęły Moskwę, gdzie rozjuszony tłum zburzył monumentalny pomnik cara Aleksandra III. Niepokoje zaczęły przybierać zastraszające rozmiary. Tu i ówdzie słychać były odgłosy strzelaniny. Na ulicach pojawiły się urające rewolucjonistów bandy włóczęgów. Uzbrojeni w noże i siekiery rozbijali wystawy sklepowe i kradli artykuły luksusowe. Policjanci, którzy usiłowali przeszkodzić rabusiom, zostali zabici nożami. Z barów hotelu Astoria wyniesiono cały zapas wódki, a w holu hotelowym zastrzelono generała w stanie spoczynku. Na anewskim prospekcie rozhisteryzowany tłum zlinczował oficera kawalerii. W południe załoga twierdzy Petro Pawłowski otworzyła bramy, wypuszczając na wolność wszystkich więźniów, zarówno rewolucjonistów, jak i przestępców, których triumfalnie niesiono potem na ramionach ulicami miasta. Zanim zapadł wieczór, niemal wszystkie oddziały wojskowe przeszły na stronę buntowników. Po szerokich bulwarach pędziły tam i z powrotem skonfiskowane taksówki, wypchane po brzegi powstańcami, którzy co sił w piersiach wołali — wolność! Deputowanych w dumie sparaliżował szok. Krążące pogłoski tylko szerzyły falę paniki. Carscy kozacy uciekli. Do miasta wedrą się dezerterzy. Rewolucjoniści uwięzili ministrów. W rzeczywistości wielu ministrów zwracało się do rewolucjonistów z prośbą o ochronę przed pospólstwem. Michał Rodzianko, przewodniczący dumy, zobowiązał generała Chabałowa do przywrócenia porządku i ładu wszelkimi dostępnymi środkami. A gdy tamten odparł, że nie dysponuje żadnymi godnymi zaufania oddziałami, zdecydował się wysłać telegram do Sara w Mochylewie. Sytuacja poważna, muszę natychmiast tworzyć nowy rząd. Zwłoka byłaby zgubna Rodzianko. Było już jednak za późno. W dumie dokonała się zmiana. Rodzianko musiał ustąpić miejsca socjaliście kieryńskiemu, który wiedział doskonale, że należy działać i to jak najszybciej. Jego flirt z radą delegatów był drażnieniem lwa. Teraz musiał obłaskawić drabieżnika. Im dłużej trwały rozruchy, tym silniejszy stawał się Sowiet. Dopóki Sowiet nie miał swojego przedstawicielstwa w dumie, uzyskanie jego poparcia przy podejmowaniu decyzji politycznych raczej nie wchodziło w rachubę. Zwłaszcza od chwili ukazania się słynnego rozkazu numer jeden rady delegatów, w którym wzywano żołnierzy do niewykonywania rozkazów oficerów, wybierania komitetów i słuchania tylko rozkazów wydawanych przez rady żołnierskie. Późnym popołudniem duma przypominała raczej poczekalnię dworcową za Uralem niż salę sejmową. Na każdym kroku chaos, zapach potu i brudu, grupy żołnierzy co chwila spływających na podłogę, rozkrzyczanych, pijanych, opartych o ściany wyłożone jedwabną tapetą. Do świętych sal parlamentu wtargnęła ulica z całym swoim rozgardiaszem i brudem, z jedzeniem i z bronią. Ponad zgiełk, przekleństwa i podniesione głosy robotników... Którzy domagali się prawa do wystąpienia, ponad krzyki deputowanych żołnierzy, popłynęły nagle słowa Marsylianki. Kilku deputowanych zaszyło się w kątach sali. Kieryński przecisnął się do mównicy, postawił wszystko na jedną kartę. Zagroził własną dymisję, o ile z Syberii nie powrócą wszyscy zesłańcy. Wiedział, że takie żądanie przysporzy mu poparcia ze strony rad robotniczych i chłopskich i nie omylił się. Uznano go za męża opatrznościowego, kiedy zaoferował się utworzyć rząd tymczasowy. Warunkiem było odejście Cara. Rankiem owego dnia 28 lutego, ten, który spędzał sen z powiek nowemu, silnemu człowiekowi, wsiadł do salonki pociągu mającego przewieźć go z Mochylewa do carskiego sioła, gdzie czekała na niego strapiona rodzina. Podróż przez kraj ogarnięty rozruchami okazała się prawdziwą drogą przez Mękę. Zbuntowani żołnierze pozrywali druty telegraficzne, nie funkcjonowały bezpośrednie połączenia kolejowe z Piotrogrodem. Kilku rewolucjonistów skoczyło do pociągu i odłączyło parowóz. Dzięki szybkiej interwencji carskiej eskorty sprowadzono inną lokomotywę i podróż kontynuowano. Car postanowił skierować się do kwatery głównej generała Mikołaja Ruskiego naczelnego dowódcy wojsk północnych, rozstrzelanego później przez bolszewików. Pociąg wlókł się w żółwim tempie, opóźniamy go źle ustawiane przez buntowanych kolejarzy zwrotnice. Car nie znał rzeczywistego obrazu sytuacji. Jak wielkie musiało być jego zdumienie, kiedy otrzymał telegram sugerujący potrzebę natychmiastowej abdykacji. Coraz wyraźniejsze stają się żądania abdykacji na rzecz syna. W przeciwnym razie, jak zaznaczono, cała armia zostanie uwikłana w zamach stanu, a stary despota, który wpędził kraj w straszliwy kryzys, zostanie usunięty siłą. Podjętą przez Rodziankę próbę dotarcia do Cara udaremnił socjalistyczny deputowany do Dumy. Zamiast niego z Care miała się spotkać delegacja, której skład ustalił Kiereński. Wysłano rozkaz zablokowania linii kolejowej pod Pskowem, aby uniemożliwić carowi dotarcie do kwatery Głównej Armii. Właśnie pod Pskowem ludzie Kieleńskiego mieli się spotkać z monarchą i zażądać od niego abdygacji. Psków, 2 marca 1917 roku 15 marca według nowego stylu Koszmarna podróż Sara dobiegała końca. Późnym wieczorem jego salonkę odszczepiono od lokomotywy i całą noc car spędził w nieogrzewanym wagonie. Zbudził go przenikliwy gwist, a kiedy wyjrzał przez okno, zobaczył wjeżdżającą na stację lokomotywę z jednym wagonem. Na peron wysiedli dwaj mężczyźni. Wasyl Szulgin, niegdyś deputowany monarchistyczny, który poparł Kierańskiego, oraz Aleksander Guczkow, również członek dumy. Car usiadł z nimi przy stole w salonce. Podano herbatę. Uświęcona tradycją ceremonia, która przetrwała wojnę i rozruchy rewolucyjne. Po spokojnej rozmowie, w której emisariusze przedstawili całą trudną sytuację i wezwali cara do złożenia abdykacji na rzecz syna, car zasięgnął opinii sztabu generalnego. Naczelne dowództwo podzielało zdanie emisariuszy. Car musiał odejść. Była godzina pierwsza po południu, gdy po wysłuchaniu generałów car wysłał telegram do rodzianki, w którym wyrażał aprobatę wobec planu utworzenia nowego rządu z księciem Grzegorzem Lwowem na czele. Po niespełna dwóch godzinach nadeszła odpowiedź z Piotrogrodu. Za późno car musi odejść. Kireński. Dla Mikołaja oznaczało to koniec. Nie czuł rozgoryczenia, lecz raczej ulgę. Nie należał do ludzi, którzy mogliby mieć do siebie pretensje za własne niezdecydowanie, jakkolwiek wiedział, że zmarnował zbyt wiele czasu. Teraz nie miał już wyboru. Miał tylko nadzieję, że składając tę największą ofiarę, uchroni kraj przed dalszym przelewem krwi. Wrócił do salonki, wyłożonej czerwonym aksamitem, miejsca jakby nierzeczywistego w obliczu aktualnej sytuacji. Wezwał sekretarza. I podyktował mu tekst abdykacji. W tych przełomowych dniach w życiu Rosji uważamy za swój nakaz sumienia. Podpisano Mikołaj 2 marca 1917 roku, godzina 15.05. Abdykował na rzecz brata wielkiego księcia Michała, ale Kieryński nie zamierzał tego akceptować. Niezwłocznie skłonił Michała do podpisania kontrdeklaracji. Zwracam się do wszystkich obywateli państwa rosyjskiego z prośbą o uznanie rządu tymczasowego, który ukonstytuował się i posiada wszelkie kompetencje władzy. Podpisano Michał. Car miał rację. Jego abdykacja przywróciła względny spokój. Względny dlatego że miało jeszcze nadejść coś znacznie gorszego, ale to nie było już jego sprawą. Kiereński, który stał się w tym czasie niekwestionowanym dyktatorem Rosji, bardziej niepokoił się możliwością restauracji monarchii niż rosnącym zagrożeniem ze strony bolszewików. Car nadal stanowił dla niego palący problem, który należy usunąć z tego świata. Jego stała obecność w Piotrogrodzie, miejscu konfrontacji dwóch ośrodków władzy, rządu tymczasowego na czele z księciem Lwowem, skłonnego raczej do ugody, oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, która żądała głowy cara, stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Dnia 31 lipca Kiereński udał się do carskiego sioła i poinformował Mikołaja, że wyznaczył syberyjskie miasto Tobolsk na jego tymczasową siedzibę. — To nie wygnanie, lecz bezpieczne miejsce schronienia — mówił tak przekonywująco, jak tylko potrafił. Tobolsk leżał na końcu świata, z dala od linii kolejowej. Była to mała, senna mieściena na wschód od Uralu. Dotrzeć tam można było jedynie na pokładzie parowca i to tylko wtedy, kiedy rzeka nie była pokryta lodem, a więc tylko przez pięć miesięcy w roku. Dnia 1 sierpnia 1917 roku, o piątej nad ranem, Warta odprowadziła cara i jego najbliższych do aut. Mimo tragicznego wydźwięku podróży wyjazd rodziny odbywał się z pewną godnością. Orszak otwierało auto Kieleńskiego. Za nim jechał Rolls-Royce z Mikołajem, jego żoną Aleksandrą i synem Aleksem w środku. W następnym samochodzie siedziały ich cztery córki. Na dworcu Kiereński skłonił się lekko przed carem, rodzina zajęła swój przedział i pociąg z zaciągniętymi oknami oraz napisem «Japońska misja Czerwonego Krzyża» wyruszył w stronę Syberii. Cztery dni później zostawił za sobą Ural i wreszcie dotarł do Tiumeni, ostatniej stacji przed Tobolskiem. Z opustoszałej stacji z obawy przed ewentualnymi przejawami poparcia dla cara usunięto stamtąd wszystkie postronne osoby. Zaprowadzono rodzinę cara na pokład parowca Rosja, który mieli popłynąć na północ rzeką Tobą, dopływem potężnego Irtyszu. Po dwudniowej żegludze wyczerpana rodzina carska znalazła się w bezpiecznym miejscu schronienia Tobolsku. Na brzegu ustawili się już liczni gapie, przyglądali się jej ani wrogo, ani przyjaźnie, po prostu z zainteresowaniem. Na ich kwaterę przeznaczono dawną rezydencję gubernatora nazwaną teraz na czasie rewolucji lutowej Domem Wolności. Piętrową budowlę z ogródkiem okoloną wysokim murem. Rodzice otrzymali pokój na pierwszym piętrze. Obok nich, w służbówce, ulokowano carewicza Aleksego oraz guwernantkę, która sypiała na sofie. Dziewczynkom przydzielono wspólny pokój z wzorami na tapecie na parterze. Prześcieradła zawieszone na sznurze, rozciągnięte między łóżkami, miały pozorować atmosferę intymności. Na ścianach Romanowowie umocowali krzyże i fotografie rodzinne oraz zdjęcie Rasputina, do którego modlono się o ocalenie. Rodzina dysponowała jedną wspólną łazienką. Gorąca woda na kąpiel stała się dla nich czymś szczególnie drogocennym. Do prania używano zimnej wody ale i tak mieli lepsze warunki niż większość tutejszych rodzin. Kobiety w Tobolsku musiały na przykład prać w potoku, a wodę na herbatę pobierały ze wspólnej studni. Nie, dom wolności nie był pałacem aleksandryjskim, a Tobolsk nie był Sankt Petersburgiem. Jedyną rzeczą, z której słynęło to miasto, był pomnik wzniesiony ku czci znanego zdobywcy Syberii, Atamana kozackiego Jermaka, który utonął rzece. Latem panowały tu uciążliwe upały, ale podczas pory deszczowej cała okolica tonęła w błocie. Ludzie jadali suszone ryby, palili owijaną w papier gazetowy machorkę i pili wódki. Tobolsk był tak oddalony od świata, że Mikołaj i jego rodzina czuli się tam bezpiecznie. Traktowali to miejsce jako ostatnią placówkę trzystuletniego Imperium Romanowów i zapraszali ludzi z najbliższego otoczenia. Między innymi arcybiskupa Topolska, Hermogenesa, na skromne wieczerze przy świecach. Ich życie toczyło się cicho i spokojnie, do czasu przybycia niejakiego wasyla Pankratowa, człowieka, który spędził czternaście lat w carskim więzieniu i teraz został przysłany przez Kieręńskiego, aby upewnić się, czy carowi nie przyjdą do głowy jakieś niemądre myśli. Pankratow, zapominając o gorzkich latach spędzonych w celi, Zaczął przejawiać wobec Mikołaja Aleksandrowicza, jak nazywał cara, przyjazne uczucia. Mikołaj liczył na to, że wierni przyjaciele wydostaną ich niebawem z niewoli syberyjskiej, ale co potem? Może udadzą się koleją transsyberyjską do Władywostoku, a stamtąd do Japonii? Albo do Danii, ojczyzny matki? Nie ograniczano im swobody poruszania się, ale rezydencja była bezustannie strzeżona. Areszt domowy nie był konieczny, gdyż bez pomocy z zewnątrz ucieczka i tak nie miała szans powodzenia. Najbliższa stacja kolejowa była oddalona o dwa dni podróży parowcem. Poza tym niebawem rzeka miała zamarznąć na siedem miesięcy. Jazdy saniami chorowity Carewicz z pewnością by nie przetrzymał. Stan jego zdrowia musiał budzić głęboki niepokój. Wychudły jak szkielet nie był nawet w stanie chodzić. Doktor Botkin, nadworny lekarz, który udał się na wygnanie wraz z rodziną cara, próbował łagodzić bóle dziecka dostępnymi lekami. Nie mógł jednak zatamować krwotoków wewnętrznych. Aleksander Kiereński, dręczony przez obawy i wątpliwości, najwyraźniej gubił pewność siebie. Najdotkliwiej bolała go myśl o ewentualnym pojawieniu się charyzmatycznego populisty, który mógłby się stać dla niego niebezpieczny. Gdyby udało mu się wykorzystać gniew proletariatu, zdołałby nawet obalić rząd tymczasowy. Masy czekały na swego Mesjasza, co gorsza, należało się liczyć z tym, że jego nadejście nie będzie miało spokojnego przebiegu. Kraj znajdował się w stanie takiego samego bezładu, jak przedtem. Robotnicy głodowali, podczas gdy rak korupcji bez przeszkód kontynuował swoje niszczycielskie dzieło. Górne warstwy nadal tańczyły na wulkanie, ślepe na coraz wyraźniejsze zwiastuny jego rychłego wybuchu, błędnie pojmując rewolucyjną retorykę tylko jako przesadnie krzykliwe wyrażanie interesów, a także głuche nagłoszone przez grupy lewicowe hasła o rewolucji jako skutku zbudzenia się głodujących mas ze snu. Bolszewicy natomiast zamierzali zdobyć scenę polityczną, wywołując zbrojną rebelię. A sukces miał przekroczyć ich najśmielsze oczekiwania. Władza dla mas! Cóż za niesłychane żądanie! Przecież lud rosyjski nigdy nie zdobył się na masowe wystąpienie, zawsze zachowywał się jak stado owiec. Tak właśnie myślała na ten temat burżuazja i dlatego zignorowała krwawe wydarzenia w 1905 roku, kiedy to część rewolucjonistów zdecydowała się podjąć skalkulowane ryzyko. Lepsza taka śmierć niż z głodu. Oddziały carskie brutalnie stłumiły wtedy bunt i również tym razem z pewnością zaprowadziłyby porządek. Zapominano jednak o pewnym ważnym fakcie. Armia walczyła teraz na froncie, a garnizony w kraju ulegały argumentacji agitatorów rewolucyjnych. Kiereński i jego zwolennicy zamykali oczy na nędzę w miejskich slamsach, znajdujących się na opodach ich wspaniałych rezydencji nad Newą. Nie poznali się na głębokich przemianach w społeczeństwie, nie rozumieli też, że owe dzielnice nędzy stają się idealną wylęgarnią następnych rewolucji, o znacznie straszniejszych skutkach niż tamta sprzed dwunastu lat. Rewolucja to zjawisko, które zwalczyć można jedynie lepszymi ideami, zdecydowaniem oraz likwidacją stanu rzeczy, który legł u podstaw jej wybuchu. Rewolucja żywi się ogniem, którego nie można ugasić czczymi obietnicami lub odwracaniem wzroku w inną stronę. Rewolucję rodzi nadzieja, a jej filozofię cechuje optymizm. Za najdrobniejszym nawet buntem musi się kryć frustracja ludu oraz charyzmatyczna osobowość przywódcy. Kogoś przeświadczonego, że musi zmienić świat, gdyż na tym polega jego misja. Naród rosyjski, ciemiężony, lekceważony i krzywdzony, czekał na swojego przywódcę. Kiereński w znacznym stopniu przyczynił się do radykalizacji nastrojów. Jego niedotrzymane obietnice tylko podburzyły lud. Owej mrocznej jesieni 1917 roku wiadomość, że czeka ich jeszcze jedna straszliwa zima, wyczerpała cierpliwość robotników w Piotrogrodzie. W fabrykach nadal nie wypłacano im zaległych pensji, w ich nędznych domostwach nie było wody, panował za to ziąb, a dzieci głodowały. I tak oto pewnego mroźnego poranka grupa gniewnych robotników wyszła na ulicę. Poniżany proletariat Rosji, zbyt długo zaniedbywany, postanowił upomnieć się o swoje i zwrócić na siebie uwagę rządu tymczasowego Kierańskiego oraz opinii świata. To pierwsze szczerzenie zębów przez robotników było w tym momencie nie na rękę bolszewikom, stosunkowo niewielkiej partii skromnie reprezentowanej w dumie. Tak jak i rząd również ich zaskoczył szybki obrót wydarzeń. Nie byli jeszcze przygotowani, ale wtedy na scenie zjawił się wytrawny mówca — Lew Trocki, który do tej pory nie odegrał w całym kryzysie żadnej roli. Nie dysponował bowiem żadnymi zbrojnymi oddziałami, jakie mógłby rzucić do walki. Znalazł cenne słowa płomiennej tyrady politycznej. — Tym krajem rządzą złodzieje i kanalie! — krzyczał swoim dyszkantem, gestykulując gwałtownie. Siedzący w przednich ławach członkowie rządu tymczasowego słuchali przemówienia tego hałaśliwego Żyda z mieszaniną zdumienia i zaskoczenia. Zaskoczenie przerodziło się niebawem w lęk. Po raz pierwszy Trocki odkrył kartę. Nie pozwolimy na powrót ohydnej przeszłości, której skorumpowany rząd tymczasowy nie dopuścił klasy pracującej do zajmowania się sprawami kraju. Bez udziału bolszewików nie może być mowy o jakimkolwiek postępie społecznym. W kwestii współdziałania bolszewików z innymi ruchami rewolucyjnymi Trocki wolał nie stawiać jeszcze kropki na di. Gdyby ta próba sił miała trwać dalej... Bolszewicy mogliby użyć jeszcze innych środków. Wiedzieli, że karabiny maszynowe w rękach zbuntowanych żołnierzy przemawiają skuteczniej niż puste słowa parlamentarzystów. A Trocki ukrył przed deputowanymi do domu fakt, że takie środki zostały już uruchomione. Tajne spotkanie, które odbyło się 10 października w jego mieszkaniu, pozwalało patrzeć na spisek oknuty niegdyś przez Brutusa Kasiusza i ich wspólników, jak na dzieło nowicjuszy. Goście Drockiego łączyło jedno — gotowość podjęcia ryzyka połączona z determinacją, że ich cel uświęca wszelkie środki. Lista dwunastu uczestników spotkania, wywrotowców, którzy zapalając ląd wywołali eksplozję znaną w historii jako Czerwony Październik, była doprawdy imponująca. Włodzimierz Ilicz-Ulianow, znany lepiej jako Lenin Jego żona, Nadieżda Krupska, ze względu na wyłupiaste oczy zwane rybą. Jewsiej Radomylski, znany jako Zinowiew, prawa ręka Lenina. Aleksandra Kołontaj, organizatorka partyjna i feministka. Jakob Swierdłow, który niespełna rok później miał zarządzić egzekucję cara i członków jego rodziny. Felix Dzierżyński, współzałożyciel i przewodniczący bezwzględnej swej postępowaniu tajnej policji czeka. Lew Rosenfeld o pseudonimie Kamieniew, żydowski intelektualista i pierwszy wydawca prawdy. Ludobójca Józef Wisarjonowicz Żugaświli, znany na całym świecie jako Stalin. Gospodarz, 38-letni ideolog partyjny, doskonały mówca Lew Dawidowicz Bronstein, który przeszedł do historii jako Lew Trocki. I inni. Wszyscy oni prowadzili od pewnego czasu aktywną działalność polityczną i byli związani z organizowaniem krwawo stłumionych wystąpień w 1905 roku. Z tamtych wydarzeń wyciągnęli odpowiednie wnioski. Większość z nich przesiedziała jakiś czas w więzieniu, zanim podjęła decyzję o przejściu z barykat pod skrzydła władzy. Dla radykałów płaszczyk moralności był tak samo dobry jak każdy inny. Trzeci rok straszliwej wojny stanowił najkorzystniejszy moment na przeprowadzenie radykalnych przemian. Terroryzm był na porządku dziennym, a za terrorystów opozycja uznawała bolszewików. Czerwoni liczyli na poparcie ze strony uciskanych mas, które były skłonne pójść za każdym, kto obiecywał poprawę losu. Owego doniosłego dnia zapadał już w Piotrogrodzie zmrok, kiedy Lenin wyrwał kartkę z zeszytu i zaczął pisać. Zbrojne powstanie jest nieuniknione, a czas na nie już nadszedł. Komitet Centralny Partii Bolszewickiej wzywa wszystkie swoje organizacje do respektowania tej dyrektywy. Rezolucję przyjęto większością dziesięciu głosów wobec dwóch przeciwnych. Lew Trocki, jeden z jej orędowników, zaproponował, aby wybuch rebelii zbiegł się z przewidzianym na 20 października zjazdem rad. Kiedy Zinowiew wyciągnął butelkę wódki, aby uczcić wynik spotkania, Lenin zmiótł ją ze stołu i zawołał swoim skrzeczącym głosem. — To ma być rewolucja ludzi czystych! Całą noc szalała burza i owego 7 listopada 1917 roku, według danego kalendarza rosyjskiego był to jeszcze październik, stąd nazwa rewolucja październikowa, ulicę Piotrogrodu pokrywał śnieg. Późnym popołudniem kilkudziesięciu robotników pod przewodnictwem wydrawnych agitatorów wyszło na ulicę, aby dać wyraz swemu oburzeniu z powodu nieudolności rządu tymczasowego, który mimo obietnic nie zdołał poprawić zaopatrzenia w żywność. Wojowniczo nastawieni czerwoni zakładali komitety strajkowe, organizowali pikiety strajkowe. W południe zjawił się oddział policji, który ze względu na olbrzymią masę demonstrantów wezwał posiłki. Tymczasem agitatorzy nie próżnowali, a ich starania dawały już owoce. Z bram fabryk wypływały na ulicę tysiące niezadowolonych robotników. Padły pierwsze strzały. Były też pierwsze ofiary. Z daleka Piotrogród bez dymu z kominów fabrycznych sprawiał wrażenie wymarłego miasta, zwłaszcza że barykady, pośpiesznie wzniesione z mebli wyniesionych z domów bogaczy, przewróconych powozów i autobusów, sparaliżowały ruch. W stronę centrum zdążały już oddziały uzbrojonych żołnierzy, aby stłumić powstanie. Tam jednak, witani entuzjastycznie przez buntowników, żołnierze zakładali na rękawy czerwone opaski i formowali się w brygady rewolucyjne. Na ulicach widać było też wojskowych w innych mundurach, oficerów zaganianych bagnetami na miejsce egzekucji. Tu i ówdzie rozwścieczeni powstańcy wyciągali arystokratów i paskarzy wojennych z ich domów. Dowody winy były zbyteczne, wystarczyło wskazać na kogoś palcem, aby skazać go na strzał w tył głowy. Wobec niektórych oskarżonych nie tracono czasu, strzał z rewolweru lub pluton egzekucyjny, to wszystko. Innych czekała konfrontacja z rozszalałym tłumem, który obrzucał ofiarę wyzwiskami, opluwał ją i bił. Brygady robotnicze i żołnierskie angażowały się w konflikt, którego nie rozumiały i który charakteryzowały chaos, przemoc i okrucieństwo. Wielu z nich zginie niebawem — przyznawał Trocki — są bowiem zbyt niedoświadczeni, aby wiedzieć, co ich czeka. — A masy? — Uczestniczymy w walce o sprawiedliwość społeczną i równość dla wszystkich. Będziemy walczyć do śmierci. Wszędzie pojawiały się czerwone flagi. Kamienne orły na budynkach publicznych okrywano czerwonym materiałem albo po prostu strącano na ziemię. Robotnicy, nie napotykając na żaden opór, rozbrajali żołnierzy. W tej sytuacji rząd tymczasowy począł tracić grunt pod nogami i właśnie wtedy, gdy tak bardzo potrzebne było zdecydowanie, Kireński okazał słabość, tak jak przedtem car. Mimo wielu poważnych błędów, Lenin i jego czerwoni współtowarzysze zdołali utrzymać aktywność swojego ruchu. Nie było żadnego szturmu na pałac zimowy, jak przedstawił to radziecki film propagandowy Sergiusza Eisensteina. Nie była to powtórka ataku na Tuilerii z 1792 roku, lecz raczej wkradanie się bocznymi drzwiami i stopniowe przejmowanie władzy. Hasło «Władza dla mas» stało się okrzykiem bojowym bolszewików. Kiereński uciekł, a bolszewicy zdobyli władzę. Całą władzę Na Syberii nic się nie zmieniło. Mieszkańcy Tobolska, rybacy myśliwi... Tatarzy i hantowie zajmowali się swoimi sprawami, a wydarzenia z zauralu nie interesowały ich zbytnio. Zresztą wieści z Piotrogrodu nadchodziły z opóźnieniem, rzadko i były niepełne, choćby informacje o zawieszeniu broni między Rosją bolszewicką i mocarstwami centralnymi w grudniu 1917 roku oraz o traktacie Pokojowym zawartym w Brześciu litewskim w marcu 1918 roku. Ludzie w Tobolsku byli zdani na łączność telegraficzną, która rzadko funkcjonowała należycie, gdy nadchodziła ostra syberyjska zima. Pewnego mroźnego dnia, w połowie listopada, Romanowowie otrzymali wiadomość o pozbawieniu Kiereńskiego władzy przez grupę bolszewików z Trockim i Leninem na czele. Potwierdził to przybyły wkrótce Bory Sołowiow, który podawał się za monarchistę i ścisłego sprzymierzeńca zwolenników cara w Piotrogrodzie. Zapewne też tak było. Ale jednocześnie współpracował z Czeką, niedawno utworzoną organizacją do zwalczania elementów kontrrewolucyjnych. Sołowiow wydawał się porządnym człowiekiem, mówił o planach uwolnienia cara i wreszcie zdobył zaufanie jego rodziny. Wykorzystując to, znikł pewnego dnia z garścią carskiej biżuterii. O planie uwolnienia cara dowiedzieli się przewodniczący Sowietu w obwodzie Uralskim, towarzysz Białoborodow oraz okręgowy komisarz wojskowy Gołoszczokin. czym prędzej przedsięwzięli kroki, by udaremnić ten zamysł. Przede wszystkim powiadomili Moskwę o spisku, podając jednocześnie nazwę statku Maria który miał być użyty w ucieczce. Moskwa, zaabsorbowana w tym momencie sprawami bardziej pilnymi, nie odpowiedziała. W tej sytuacji komisarz Gołoszczokin przekazał problem w ręce swojego zaufanego człowieka, Jakowa Jurowskiego, rzeźnika z Jekaterynburga. W Tobolsku czuło się już nadchodzącą wiosnę. Najbliższe dni miały przynieść topnienie lodu na rzece. Car liczył na rychłą pomoc ze strony przyjaciół. Zjawili się jednak nie jego przyjaciele, lecz czerwonogwardziści, mający przejąć kontrolę nad Tobolskiem. Doszło do incydentu, który można wyjaśnić jedynie totalnym zamętem wojny domowej. Do Tobolska przybyli czerwonogwardziści z Jekaterymburga w tym samym czasie, w jakim nadciągnął tam podobny oddział Zomska. Jednym i drugim chodziło o klejnoty koronne Romanowów. Nie przewidzieli jednak obecności wartowników, których jeszcze rok temu rozmieścił przed domem wolności Kiereński. Cara możemy przekazać tylko przedstawicielom rządu centralnego — oświadczyli i na potwierdzenie tych słów ustawili przed bramą duże działo. W Moskwie, na tajnym posiedzeniu, debatowano nad przyszłością Mikołaja II. W odpowiednim czasie prasa zamieściła artykuł na temat postulowanego procesu Mikołaja Krwawego. Na posiedzeniu postanowiono przewieźć samą rodzinę pociągiem do Moskwy. W tym celu do Tobolska wyruszył dwustu-osobowy oddział żołnierzy, dowodzony przez Wasyla Jakowlewa, byłego kolejarza, który osobiście przyczynił się do zwycięstwa rewolucji, gdyż wyłączył wszystkie linie telefoniczne w Piotrogrodzie a także był jednym z pięciu założycieli osławionej Czeki. Tym razem otrzymał z samej góry od przewodniczącego ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad, towarzysza Swierdłowa, polecenie przewiezienia do Moskwy cara i jego rodziny. W tym celu został wyposażony w specjalne pełnomocnictwa Komitetu Centralnego. Na wypadek niekorzystnego rozwoju wypadków przewidziano Jekaterymburg jako alternatywę dla Moskwy. Dla rodziny carskiej przyjazd jako wlewa z Tjumeni 22 kwietnia 1918 roku stanowił pierwszy zwiastun grożącego nieszczęścia. Jakowlew przywiózł ze sobą telegrafistę, dzięki któremu trzymywał stały kontakt z Moskwą i z Okręgowym Komitetem bolszewickim w Jekaterymburgu. W Tobolsku przebywał już od tygodnia, gdy w okolicy gruchnęła wieść, że konnica białogwardzistów, admirała Kołczaka, wspierana przez oddziały francuskie i czeskie, jest w drodze, aby wyzwolić Syberię spod panowania czerwonych i uwolnić z wygnania cara. Jakowlew przystąpił do działania. Tego dnia wyjawił carowi prawdziwy cel swojej misji — przewiezienie eksmonarchy do Moskwy na proces. Dodał, że oczywiście nie będzie żadnego procesu, gdyż cała rodzina wyemigruje do Skandynawii. Car uwierzył mu. — Kiedy? — Natychmiast. Nie możemy jeszcze jechać, nasz syn jest zbyt ciężko chory. Jakowlew pokazał wreszcie swoje prawdziwe oblicze. Nie macie wyboru. Musicie wyruszyć teraz. To rozkaz. Bez dalszych ceregieli umieszczono całą rodzinę w saniach, uzbrojeni żołnierze wskoczyli na dwie pierwsze trojki i konwój opuścił miasto. 28 kwietnia 1918 roku dotarli na dworzec w Tiumeni. Jakowlew przesłał stosowny meldunek do Moskwy, na co towarzysz Sfyrdłow odpowiedział. Przywieźć ładunek do Moskwy Komisarz Białoborodow, przewodniczący Sowietu na Uralu, nie był skłonny oddać Moskwie swego najcenniejszego więźnia. Dla uralskich bolszewików Mikołaj stanowił ważną kartę przetargową w rozmowach z Moskwą o zakresie kompetencji. Białoborodow wystosował do towarzysza stwierdłowa Ostry Protest i Moskwa, aktualnie zajęta konsolidowaniem swojej władzy na terenie całego kraju, ustąpiła z istotnego powodu. Kraj pogrążał się w anarchii. Armia Kołczaka operowała bez przeszkód na Syberii, Ukraina proklamowała swoją niepodległość 22 stycznia 1918 roku, a w ślad za nią poszły Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Polacy spod zaboru rosyjskiego, Estonia i Łotwa. Wskutek interwencji Biłoborodowa ładunek nigdy nie dotarł do Moskwy. Ani Mikołaj, ani Jakowlew nie zostali poinformowani, że celem podróży będzie teraz Czerwony Jekaterymburg, ostoja agitacji bolszewickiej i terroru bolszewickiego na wschód od Moskwy. Komisarz Gołoszczokin polecił zatrzymać pociąg z Tjumeni na dworcu towarowym w Jekaterymburgu. Był to manewr Zwodzący tłum, który oczekiwał cara na dworcu głównym. Całą rodzinę umieszczono czym prędzej w domu Ipatiewa. 29 kwietnia o godzinie 15. Białoborodow odczytał następujące rozporządzenie. Z rozkazu Komitetu Centralnego były car Mikołaj Romanow wraz z rodziną zostają przekazani uralskiemu Sowietowi i otrzymują od tej pory status jeńców. Tym samym Biełoborodow rozpoczął końcowy akt dramatu. Misja Kowlewa dobiegła końca. Pod jakimś pretekstem zostawiono go na dworcu. Kiedy poznał treść rozporządzenia Białoborodowa, zrozumiał, że jego starania o przewiezienie cara do Moskwy okazały się daremne. Moskwa oszukała go, a jego życie było odtąd poważnie zagrożone. W nocy uciekł, przyłączył się do Białych, a następnie przedostał się do Chin, gdzie napisał książkę o ostatniej podróży Romanowów. W 1927 roku wrócił do kraju, gdzie został aresztowany i wysłany do syberyjskiego obozu pracy. Tam wszelki ślad po nim zaginął. Zaczął się Wielki Tydzień. Rosja spływała krwią... W Jekaterymburgu, stolicy czerwonego kraju uralskiego, więzienia pękały w szwach. Bolszewickie plutony egzekucyjne wykonywały swoją normę, rozstrzeliwując dzienny kontyngent wybranych jeńców. Kobiety padały ofiarą zbiorowych gwałtów, po czym ginęły wrzucane do studni. Ale los najcenniejszego więźnia nie był jeszcze przesądzony. Los innych członków rodu Romanowów dokonał się znacznie szybciej. 12 czerwca 1918 roku trzech czekistów wdarło się do hotelu w Permie i zabrało do dorożki wielkiego księcia Michała i jego osobistego sekretarza Anglika. Obu zastrzelono potem na poboczu drogi i wrzucono do nieczynnej kopalni. Była to często stosowana przez bolszewików metoda pozbywania się niewygodnych ludzi. —— Potem szefy bolszewików w Permie, który osobiście oddał strzał, wysłał telegram do Moskwy. Niezidentyfikowani, przebrani za żołnierzy sprawcy uprowadzili Michała Romanowa i jego sekretarza Johnsona. Dotychczasowe poszukiwania nie dały rezultatu. Przedsięwzięto szczególnie zdecydowane środki. Według zeznań Marchowa, jednego z morderców złożonych na łożu śmierci w 1965 roku. Tymczasem rodzina carska gorączkowo szykowała się w domu Ipatiewa, swoim aktualnym więzieniu, do obiecanego powrotu do Moskwy. Ich ostatnia podróż miała jednak być znacznie krótsza. Mimo iż uralskie władze bolszewickie planowały zabicie owej nocy wszystkich z rodu Romanowów, zginął tylko wielki książę Michał, gdyż komisarz Gołoszczokin w obawie przed konsekwencjami, nie omówił jeszcze z moskiewskim Komitetem Centralnym szczegółów egzekucji. Aby rozwiązać ten problem, udał się koleją na spotkanie z przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Leninem. Lenin zwołał tajne posiedzenie Komitetu Centralnego. Bukharin — Car? Martwicie się o życie jednego człowieka? — Ten krwiopijca ludu jest winien. Odpowiada za śmierć milionów dzielnych żołnierzy na froncie i w obozach. — Stwierdłow. — Należy przeprowadzić to legalnie, oskarżyć go o zdradę stanu. — Buharin. — A ja, powiadam, zabić. Lenin postanowi wybarać innych członków komitetu, zwłaszcza Trockiego. — Musimy starannie rozważyć ewentualne konsekwencje polityczne. Trocki dał się złapać na lep. Dlaczego? Ze względu na światową opinię publiczną. Trocki. Trzeba wreszcie skończyć z tą kościelną gadaniną o nienaruszalności ludzkiego życia. Pierwsze pytanie, jakie musimy zadać, brzmi — jaką on reprezentuje klasę? Lenin wiedział już, miał ich poparcie. Oto problem totalnej walki klas, w której car był postacią symboliczną. Przejęcie władzy przez bolszewików oznaczało wyrok śmierci. Następnym punktem dyskusji była kwestia zbiorowej winy Romanowów. Zebrani zaaprobowali tezę o winie zbiorowej. Wina członka rodziny jest równoznaczna z winą całej rodziny. Tylko jeden uczestnik zebrania, Gruzin, nie uczestniczył w burzliwej dyskusji. W milczeniu obserwował innych i notował sobie w pamięci wrażenia o ich zachowaniu, aby wykorzystać to w przyszłości. Był to Józef Stalin. Musi jeszcze umrzeć stu Romanowów, żeby potomkowie wyciągnęli naukę z ich zbrodni — mówił Lenin. Zawsze, gdy myślał o więzieniu, przenikał go dreszcz. Zdążył już przecież poznać ich tak wiele od wewnątrz. Za panowania cara Rosjan zamykano w celach za rozmaite przestępstwa, od pospolitej kradzieży do działalności rewolucyjnej. Pechowców wtrącano do brudnych więzień, gdzie przemoc i głód były na porządku dziennym. Więksi szczęściarze lądowali w obozach na Syberii, gdzie część z nich ginęła z zimna. Ale Lenin nie zamierzał zezwolić na to, aby wróg ludu spędzał życie za kratkami. Żywy car stanowił duże obciążenie i jednocześnie symboliczną zachętę dla posuwających się naprzód białogwardzistów. Nikt nie wie dokładnie, jakie decyzje zapadły na tym nadzwyczajnym posiedzeniu. Istnieje jednak wiele spekulacji na ten temat. Nie było głosowania. Ostateczna decyzja zależała od człowieka ogarniętego ślepą, nieznającą żadnych skrupułów obsesją. Aby usunąć z tego świata symbol dawnej Rosji. Od Lenina, posępnego, kamiennego Lenina. Nawet w kraju ciemiężonym tak długo przez okrutny system carskiej autokracji, Lenin wyróżniał się zimną zawziętością. Nie licząc się z opinią świata, dążył za wszelką cenę do zdobycia władzy absolutnej dla bolszewików. Tym, którzy ośmielali się krytykować jego lub rząd bolszewicki, groziło więzienie, a najbardziej niepoprawnym — egzekucja. Dramat wokół osoby obalonego cara zmierzał ku swej kulminacji. Od czasu przybycia do Ekaternburga Mikołaj II posiwiał. W jego oczach pojawił się wyraz rezygnacji. Rzeczywiście miał wszelkie powody do zwątpienia, gdyż losy jego rodziny znalazły się w rękach okrutnego Jakowa Jurowskiego, ciemnego typa, jak oceniał go car. Jurowski miał słowiańskie rysy twarzy, czarne włosy i czarną brodę. Nosił też stale czarną skórzaną kurtkę. Miał wolny wstęp do domu i pakiewa przez 24 godziny na dobę, a wokół rezydencji kazał wznieść wysoki parkan. Sam mieszkał w hotelu Ameryka, gdzie zajmował najlepszy pokój pełen luster, żerandoli i dywanów, Przekształcony przez niego w miejscową kwaterę główną Czeki. Późniejszy carobójca był synem żydowskiego szklarza i krawcowej. Młodość spędził w całkowitej nędzy. Nienawidził religijnego fanatyzmu ojca, nienawidził Boga, prawosławnego cera i swoich przełożonych. W 1905 roku został bolszewikiem, a po rewolucji 1917 roku komisarzem sprawiedliwości w obwodzie uralskim gdzie przewodniczył osławionemu Trybunałowi Rewolucyjnemu, którego dziełem były liczne egzekucje dokonywane na kontrrewolucjonistach. Pewne wydarzenie trafnie ilustruje jego sposób bycia. Jurowski nigdy nie opuszczał pokoju, gdy car z rodziną zaczynali wieczorną modlitwę. Pewnego razu zezwolił na obecność domu duchownego, a ten przejęty bliskością ex imperatora, omyłkowo zaintonował psalm. Śpiewany wyłącznie na pogrzebach. Jurowski ucieszył się. — Wspaniałe ćwiczenie! Innym razem zauważył krzyż na cienkim łańcuszku, zawieszony przez sarycę nad łóżkiem chorego Aleksego i natychmiast zerwał go. — Tam, gdzie się znajdujesz, nie będziesz potrzebował krzyża — wyśmiał chłopca, ignorując jego prośby o zwrot. Pod koniec czerwca 1918 roku Omsk zajęły oddziały białogwardzistów Kołczaka. Żołnierze lojalni wobec tymczasowego rządu syberyjskiego wąsku błyskawicznie parli ze wschodu w stronę Tiumeni, ostatniej stacji kolejowej przed Jekaterymburgiem. Pierwszy tydzień lipca przyniósł ofensywę białych, której celem było przełamanie pozycji obronnych na zachód od Tiumeni. Czerwoni stawiali zacięty opór. Musieli jednak w końcu zarządzić odwrót, co ułatwiło brygadzie czeskiej dokonywania ataków na Jekaterymburg. Miejscowy komitet bolszewików począł znowu debatować gorączkowo o sytuacji cara i jego rodziny, co z nimi zrobić. Gołoszczokin, który właśnie wrócił z Moskwy, rozwiał resztki wątpliwości. Polecił Jurowskiemu znaleźć odpowiednie miejsce na grób. Dobrze ukryte i tak głębokie, żeby nikt nigdy nie mógł odnaleźć ciał Romanowów. Chciał potem wysłać telegram. Rodzina została umieszczona w bezpiecznym miejscu. To bezpieczne miejsce miało się znajdować na głębokości dwóch metrów. 16 lipca 1918 roku nadszedł telegram z poleceniem zlikwidowania Romanowów. Gołoszczokin rozkazał wykonać polecenie. Taki tekst znajduje się w zapiskach firowskiego. Jakichkolwiek okrucieństw dopuściłby się ten człowiek, był tylko małym trybikiem w olbrzymim aparacie terroru i nigdy nie odważyłby się działać bez wyraźnej dyrektywy z góry. Szefem Jurowskiego był towarzysz Filip Gołoszczokin, a ten z kolei czekał na zielone światło z Moskwy. Tym samym staje się jasne, że ostateczny rozkaz egzekucji Romanowów wydał Lenin. A potwierdza to telegram, który nadszedł na 6 godzin przed morderstwem. 16 lipca, 21.22 Do Moskwy, Kreml, Swierdłow Kopia dla Lenina Ze względów wojskowych sprawa omówiona z Filipem, chodzi o Gołoszczokina, nie cierpi zwłoki. Nie możemy czekać. W tej sprawie kontaktować się z Jekaterymburgiem. Zinowiew. Zinowiew był prawą ręką Lenina. Bezpośrednim sprawcą brutalnego morderstwa był z pewnością Jurowski. W późniejszym okresie przedstawiono to wydarzenie wyłącznie jako szaleńczy czyn Żyda, który pragnął dokonać zemsty za pogromy organizowane w carskiej Rosji. Tego rodzaju propaganda antyżydowska stała się metodą chętnie stosowaną, zwłaszcza iż osiągnęła swój cel. Jej owocem były nowe pogromy, dokonywane tym razem przez bolszewików. Jurowski, jego zastępca Piotr Jermakow oraz marynarz Waganow przeczesali olbrzymi teren w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na grób. W końcu wybrali zalany szyb porzuconej kopalni w lesie koło wsi Koptiaki. Dom Ipatiewa, 16 lipca 1918 rok. Duszny, upalny letni wieczór, późna kolacja. Chory Aleksy bawił się w łóżku, jego siostry czytały lub wyszywały coś przed wieczorną modlitwą. Potem wszyscy poszli spać. Nikt z nich nie przeczuwał, że robią to po raz ostatni. Głucha cisza zapadła w domu Ipatiewa, przemianowanym na dom specjalnego przeznaczenia, po wyrzuceniu z niego starego Ipatiewa. Ipatiew, cóż za tragiczna ironia losu, 304 lata wcześniej w klasztorze ipatiewskim namaszczono Michała, pierwszego Romanowa, jako rosyjskiego władcę. Teraz historia zatoczyła pełen krąg. Sień w domu Ipatiewa przesysona była oparami alkoholu i dymem tytoniowym. Obaj pełniący dyżur wartownicy napili się wódki i jeden z nich przesypiał teraz kaca. Car mógłby prawdopodobnie bez przeszkód wyjść w tym momencie z domu wraz z rodziną i nikt by niczego nie zauważył, ale co potem i dokąd by poszli? Z pewnością zostaliby w krótkim czasie schwytani i odprowadzeni z powrotem, tym razem w kajdankach na rękach. Podczas gdy bolszewicy, tak jak ci dwaj, topili swój strach w alkoholu, oddziały białych nieprzerwanie parły naprzód. Nadchodził rozstrzygający moment. Eks-car z pewnością pojął już, jak nieuchronna jest zbliżająca się tragedia. Czerwoni odebrali mu imperium. Teraz zechcą odebrać mu także rodzinę i prawdopodobnie życie. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Świat, zaalarmowany wydarzeniami w Rosji, uczyni wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać zarazem bolszewizmu, nie dopuścić do jej rozprzestrzenienia. Początek ostatniego aktu zaplanowano na północ, jednak ta godzina już minęła i Jurowski płonął z niecierpliwości. Również Gołoszczokin nie mógł się doczekać ostatecznej dyrektywy z Moskwy. O godzinie pierwszej trzydzieści postanowił działać i wydał polecenie podstawienia ciężarówki pod dom Ipatiewa. Samochód zjawił się tuż przed drugą. Jurowski bezceremonialnie wyrwał Romanowów ze snu, kazał im się ubrać i wyjść na dziedziniec, skąd, jak wyjaśnił, samochód przewiezie ich w inne miejsce... Gdyż w mieście wybuchły rozruchy antyrewolucyjne, tak więc tu nie można im dłużej zagwarantować bezpieczeństwa. Car wziął chorego syna na ręce, Anastazja ulubionego psa, a pokojówka demidowa przyciskała do piersi poduszkę, w której zaszyto klejnoty koronne. Cała rodzina, jeszcze nieco zaspana, przeszła na podwórze, gdzie stała ciężarówka z włączonym silnikiem. Ten odgłos utwierdził ich w przekonaniu, że za chwilę rzeczywiście pojadą na stację kolejową, a stamtąd do Moskwy, skąd mieli wiedzieć, że warkot silnika ma tylko zagłuszyć inne hałasy. Ale Jurowski zamiast pozwolić im wdrapać się na tył ciężarówki, wskazał na podwójne drzwi wiodące do zatękłej piwnicy. W milczeniu zeszli posłusznie na dół do ciasnego pomieszczenia, oddzielonego drewnianym przepierzeniem od spiżarni. Car poprosił o krzesło. Zniesiono z góry trzy. Mogłoby się wdawać, że Romanowowie pozują do zdjęcia rodzinnego. Pod łukowym sklepieniem piwnicy siedzieli były car Mikołaj II, obok niego chory carewicz Aleksy i caryca. Za nimi stały córki Olga, Anastazja, Tatiana i Maria. Lekarz rodziny, doktor Botkin, pokojówka Demidowa oraz kamerdyner trup i kucharz Haritonow Ustawili się z boku. Przez chwilę nie działo się nic. Panował spokój. Ale to wrażenie nie trwało długo. Na schodach do piwnicy zadudniły ciężkie buty i po chwili naprzeciw jedenastu skazańców stanęło dwunastu uzbrojonych mężczyzn. Mikołaj podniósł się z krzesła i przez chwilę stał dumny, wyniosły, dopóki Jurowski nie wziął do ręki kartki, i zaczął odczytywać na głos rozkaz egzekucji. Rozporządzenie Uralskiego Komitetu Wykonawczego Z uwagi na informację, iż bandy czeskie zagrażają stolicy obwodu uralskiego, Jekaterymburgowi, oraz wobec faktu, że kad w koronie mógłby się ukryć i ujść przed Trybunałem Ludowym, Komitet Wykonawczy, akceptując wolę ludu, podjął decyzję o straceniu byłego cara Mikołaja Romanowa, winnego niezliczonych zbrodni. eks pokręcił głową. — Co takiego? Mógłby pan powtórzyć? Jurowski zerknął na kartkę papieru i wsunął ją do kieszeni. Z uwagi na fakt, iż pańscy krewni kontynuują ataki na Rosję Radziecką, Uralski Komitet Ludowy postanowił skazać pana na śmierć. Car rzucił okiem na najbliższych. — Niech Bóg zmiłuje się nad naszymi duszami. Piotr Jermakow wyciągnął ze skórzanej kabury Mausera, ale Michał Miedwiediew był szybszy. Seria z jego automatycznego Browninga zbudziła w piwnicy donośne echo. Car wyprężył się i runął na kamienną posadzkę. Jego bliscy, zszokowani, przerażeni, wodzili dookoła błędnym wzrokiem. — Dobry Boże! — jęknęła caryca i wtedy trafiła ją kula. To był sygnał do wszczęcia krwawej rzezi. W ciasnej piwnicy zabrzmiały strzały i krzyki. Grad kul przeszywał ciała bezbronnych, podłogę pokrywała już kałuża krwi. Strzelanina ucichła tak nagle, jak się zaczęła. W powietrzu czuć było zapach siarki i świeżej krwi. Raptem rozległ się krzyk. Demidowa, która stała na uboczu, jeszcze żyła. — Bagnetami ją! — zawołał Jarmakow, nie kryjąc zdenerwowania. Dźgali ją tak długo, aż przestała się ruszać. Było już po wszystkim, a może jednak nie. W ciszy, jaka zapadła, usłyszeli skomlenie. — Pies! — krzyknął Nikulin, jeden z czerwona armistów. — Anastazja miała małego psa! Nie był to jednak pies, lecz carywicz Aleksy, który ku przerażeniu wszystkich otworzył oczy i wyciągnął rękę, aby dotknąć poplamionej krwią kurtki ojca. Nikulin podszedł do chłopca, wycelował w głowę i opróżnił cały magazynek. Następnie zabrano całą biżuterię znalezioną u kobiet, a ciepłe jeszcze ciała owinięto w płuczno i przeniesiono na górę na prowizorycznych, skleconych z desek noszach. Kiedy układaliśmy martwe ciała na noszach, okazało się, że niektóre córki jeszcze żyją. Nie mogliśmy już strzelać, bo przy otwartych drzwiach piwnicy... Usłyszałaby to cała okolica. Jermakow wziął mój bagnet i zaczął dźgać wszystkich, którzy dawali znaki życia. U jednej z dziewcząt bagnet nie chciał przejść przez gorset. To zeznanie jednego z morderców Andrzeja Kotina przyczyniło się do powstania legendy o cudownym ocaleniu Anastazji Romanowej. W tyle samochodu rozpostarto wełniany koc, w który miała wsiąknąć krew. Na koc wrzucono zwłoki Romanowów i nakryto je prezentem. Mordercy wyciągnęli butelkę wódki, aby zwiększyć dzieło, ale Jurowski wpadł w panikę i zaczął ponaglać ich do pośpiechu. Misja była ściśle tajna. Należało opuścić miasto jeszcze przed wschodem słońca. Jermakow, jakkolwiek odpowiedzialny za ten etap zadania, oddał się pijaństwu. Grupa dowodzona przez Michała Miedwiediewa zajęła się zmywaniem krwi z podłogi była jednak bezradna wobec śladów po bagnetach i pociskach. Niebawem obie grupy, mordercy i czyściciele, rozproszyły się. Zakopaniem zwłok mieli zająć się inni. Tuż przed wschodem słońca, 17 lipca 1918 roku, ciężarówka zostawiła za sobą uśpione miasto i skierowała się na zachód. Przy remizie w pobliżu przejazdu kolejowego 184 samochód musiał się zatrzymać z powodu przegrzania silnika. Szlaban przy przejeździe kolejowym 184 był obsługiwany ręcznie przez drużnika o nazwisku Łobukin. W kwietniu 1919 roku Łobukin, przesłuchiwany przez oficera białogwardzistów, zeznał, iż widział wtedy obok swojej budki jakąś ciężarówkę. Kierowca, Luchanow, wysiadł z szoferki po wodę do chłodnicy. Jego kompanii udali się za remizę, za potrzebą, ale w rzeczywistości po to, by jeszcze się napić. Jermakow leżał w samochodzie pijany jak Bela, a Jurowski poszedł rozejrzeć się za grabarzami, którzy mieli dołączyć do nich gdzieś tutaj. Po półgodzinnych poszukiwaniach odnalazł ich pijanych. Jeżeli jednej z turek cara udało się uciec samej lub z pomocą... Albo jeśli została zamieniona, albo jeśli, musiało się to zdarzyć przy remizie w pobliżu przejazdu kolejowego 184. Brzmi to dość nieprawdopodobnie. Jedyną osobą, która mogłaby wnieść trochę światła do tej sprawy, był dróżnik Łobukin. On jednak nie rozmawiał o tym z nikim. To zaś, co mógł wiedzieć, zabrał ze sobą do grobu. Z niemal godzinnym opóźnieniem ciężarówka wyruszyła w dalszą drogę, wjechała do lasu i na polanie z czterema sosnami, w miejscu zwanym przez miejscowych czworaczkami skoptiaków, utknęła w grząskim bajorze, którego zdenerwowany kierowca nie dostrzegł w porę. Zwłoki trzeba więc było przenieść na prowizorycznych noszach do oddalonego o kilkaset metrów szybu opuszczonej kopalni. Kiedy dziewczęta ułożono na noszach... Pod postrzępionym od kul gorsetem jednej z nich Jurowski dostrzegł błyszczącą w słońcu biżuterię. Natychmiast kazał rozebrać wszystkie do naga. Okazało się, że w gorsetach zaszyto 9 kilogramów brylantów i pereł. Jurowski odesłał część swojej grupy, aby stanęła na straży i nie dopuściła w pobliże szybu ewentualnych intruzów. Możliwe, że postąpił tak, gdyż chciał przywłaszczyć sobie klejnoty, Albo też zorientował się, że brakuje dwóch zwłok. Ujawnienie tego faktu byłoby równoznaczne z wydaniem na niego wyroku śmierci. Tym, których odesłał, wyjaśnił, że tylko wybrani mogą znać dokładne miejsce pochówku. Pozostali tylko on, Jermaków i Nikulin. W pośpiechu zapomnieli zabrać ze sobą łopaty, tak więc kierowcę odesłano z powrotem do miasta po narzędzia kwas siarkowy i benzynę. Musiało to potrwać jakiś czas i resztę dnia spędzili ukryci w lesie obok zwłok, które nakryli gałęziami. Forpoczta armii Kołczaka, brygada czeska, znajdowała się już blisko i lada chwila mogła wkroczyć do Jekaterynburga, co oczywiście potęgowało panikę. Następnej nocy, 18 lipca, mordercy ułożyli ze znalezionych obok kopalni podkładów kolejowych stos, spalili na nim ciała, a zwęglone szczątki polali kwasem siarkowym. To, co pozostało, wrzucili do szybu i zasypali wapnem i ziemią. Ostatecznie więc szczątki carskiej rodziny spoczęły w płytkim, anonimowym grobie w posępnym lesie. Tak, jakby ci ludzie nigdy nie istnieli. A mordercy wraz z całą Rosją znaleźli się w świecie bezkresnego mroku. 19 lipca 1918 roku uralski Sowiet nakazał rozlepienie w Jekaterymburgu obwieszczeń zapowiadających wykonanie kary śmierci na zbrodniarzu Mikołaju Romanowie, zaznaczeniem, że członkowie jego rodziny zostali już przewiezieni w bezpieczne miejsce. 25 lipca towarzysz Jurowski wsiadł do ostatniego pociągu z Jekaterymburga. Wiózł ze sobą zapieczętowaną skrzynkę z osobistymi dokumentami i pamiętnikami cara. Jego zastępca, Grzegorz Nikulin, zbiegł w wytartym roboczym ubraniu. Na ramieniu nosił charakterystyczny dla rosyjskich chłopów płócienny worek, w którym znajdowały się klejnoty Romanowów. Tego samego popołudnia wchodząca w skład armii Kołczaka brygada czeska zajęła miasto. Odkryte ślady krwi na jasnej fasadzie domu... Zdradziły miejsce egzekucji, a pod oknem piwnicznym żołnierze znaleźli obsiadłe przez muchy wiadro pełne brudnej wody zmieszanej z krwią. W piwnicy dojrzeli na ścianach ślady po pociskach, a na podłodze plamy krwi. Nie było jednak ciał. Jakiś kelner zeznał, że słyszał, jak jeden z czerwonogwardzistów mówił coś o szybie. Szybko palniany? To możliwe. Bolszewicy często pozbywają się ofiar w taki właśnie sposób. Ale jak znaleźć właściwy szyb? W okolicy jest ich przecież tyle. Kilka szybów przeszukano, nie znaleziono jednak zwłok. W tym samym czasie szukano w mieście innych świadków i ku zaskoczeniu wszystkich zdołano schwytać trzech czerwonogwardzistów zamieszanych w sprawę morderstwa. Byli zbyt pijani, aby uciec w porę. Jakow, Jakimow i Letjomin. Letiomin wpadł w ręce białych, gdyż przywłaszczył sobie małego pieska carycy i wziął go do swojej chaty. Jego relacja z drugiej ręki, przejęta od jednego z morderców, Striekotina, posłużyła za podstawę pierwszego dochodzenia, wszczętego w 1918 roku. Ponieważ żaden z trzech więźniów nie brał bezpośredniego udziału w morderstwie ani usuwaniu ciał, lecz tylko należeli do grupy czyścicieli, ich zeznania opierały się jedynie na informacjach zasłyszanych od innych i od samego początku podchodzono do nich sceptycznie. Wszyscy mówili, ponieważ ich los był już przesądzony. To, co miało stanowić najlepiej strzeżoną tajemnicę, szybko wyszło na jaw, łącznie z nazwiskami sprawców. Piotr Jermakow był robotnik, dowódca grupy egzekucyjnej, który prosił o zaszczyt własnoręcznego zabicia cara. Grzegorz Nikulin, który wystrzelił głowę carewicza cały magazynek. Michał Miedwiediew-Kurdrin, funkcjonariusz czeki, który twierdził, że zastrzelił cara. Strykotin, blagier, którego relacja opowiedziana przyjacielowi Letiominowi stała się podstawą do pierwszej rekonstrukcji wydarzeń. Aleksy kabanow i jeden Miedwiediew o imieniu Paweł, sześciu nieznanych litewskich strzelców wyborowych. I wreszcie Jakow Jurowski, dowodzący komisarz. Po dokonaniu rzezi na rodzinie carskiej mordercy usiłowali zniknąć bez śladu, ale los i tajna policja Stalina dopadły większość z nich. Filip Gołoszczokin został osadzony w obozie karnym i rozstrzelany. Podobnie postąpiono z Aleksandrem Białoborodowym, który jako przewodniczący uralskiego Sowietu podpisał rozkaz egzekucji. Jurowski zmarł, oficjalnie w wyniku pęknięcia wrzodu. Jedynie Luchanow, który przewoził zwłoki ciężarówką i wysiadł z samochodu, aby przynieść wody do chłodnicy, uniknął stracenia dzięki niekończącym się przeprowadzkom. Zmarł w podeszłym wieku, zabierając swą tajemnicę do grobu. Rewolucja październikowa przyniosła Rosji całkowity przebród. Komunizm zastąpił religię chrześcijańską, Prorokiem stał się Karol Marks, a jego manifest komunistyczny przyjęto jako nową Biblię. Postęp materialny stawiano na równi ze szczęściem powszechnym, a pojęcie różnic klasowych uznano za przestarzałe. Narodziła się dyktatura proletariatu, a dobrotliwa autokracja Mikołaja II Romanowa ustąpiła miejsca totalitarnemu reżimowi Lenina i Stalina. Do upadku Mikołaja II doprowadziła jego słabość. Kiedy potrzebne było zdecydowanie, car wzdragał się przed stosowaniem równie brutalnych metod, jak te, którymi posługiwali się ludzie pragnący jego śmierci. Masakra dokonana na carskich córkach w większym jeszcze stopniu niż śmierć cara otworzyła oczy zbulwersowanej opinii publicznej świata na koszmar nowej doktryny opartej na niesprawiedliwości i terrorze. Bolszewicy rozbudzili nadzieję gnębionego ludu, obiecując mu nowy, lepszy świat. Ale tym, co mu w końcu zaoferowali, była tylko nowa nazwa kraju. Carską Rosję przemianowali na Związek Radziecki. Olbrzymi kraj, w którym wielki terror, stworzony przez paranoidalnego, mściwego dyktatora, słał miliony niewinnych ludzi w paszczę śmierci, w syberyjskich gułagach lub piwnicach, podobnych do tej, w której okrutnie zamordowano ostatniego cara. Miejsce, gdzie zakopano Romanowów, odkryli w 1979 roku dwaj geolodzy ze Swierdłowska oraz Julin Riabow, filmowiec z Moskwy. Poszukiwania rozpoczęły się tam, gdzie według starego Olega Sykowa miały stać cztery wysokie sosny, Czworaczki skoptiaków. Po kilku bezowocnych próbach natrafiono w młodej brzezinie na dół wypełniony wodą. Poszukiwacze nie musieli kopać głęboko. Niebawem znaleźli fragmenty ludzkich kości i trzy czaszki, które sfotografowali i pieczołowicie zakopali z powrotem. Dopóki władzę sprawowali bolszewicy, bezpiecznie było nie ujawniać odkrycia. W 1990 roku, po upadku komunizmu i nadejściu epoki głasności, rosyjski dramaturg Edward Radziński wszczął badania i ku własnemu zaskoczeniu natknął się w bibliotece moskiewskiej na archiwum Romanowów. Dla każdego historyka byłby to skarb o niewyobrażalnej wartości, choćby ze względu na pamiętniki cara i jego małżonki. Bardziej zdumiewające było jednak odnalezienie napisanego na maszynie dwustustronicowego oświadczenia samego komisarza Jakowa Jurowskiego, który opisał ze wszystkimi szczegółami nie tylko masakrę, ale również późniejsze czynności — spalenie zwłok, polanie ich benzyną i kwasem siarkowym oraz zakopanie w płytkim dole. Jako miejsce pochówku Jurowski podał polanę z czterema wysokimi drzewami w pobliżu nieczynnej kopalni obok wsi Kopciaki. Oświadczenie nie zawierało jednak żadnych wskazówek, które pozwoliłyby odpowiedzieć na dwa ważne pytania. Pierwsze — kto wydał rozkaz zamordowania cara? Po drugie — czy ktoś przeżył? Po upadku komunizmu geolodzy powrócili w tamto miejsce i otworzyli grób. Również tym razem działano w tajemnicy. Całą okolicę otoczyli uzbrojeni żołnierze, a specjalne parawany uniemożliwiały gapiom obserwację koszmarnego widowiska. O północy 12 lipca 1991 roku wydobyto pierwszą czaszkę, prawdopodobnie olgi, z otworami wskazującymi miejsce w lotu pocisków. Wykopano też połamany dzban, który zawierał kwas, oraz czaszkę z otworem po pocisku w okolicy nosa, Czyżby czaszka cara? Po przerwie wymuszonej przez burzę wznowiono pracę i wydobyto następne czaszki oraz kości. Wszystko zapakowano do skrzyń i przewieziono do kostnicy w Jekaterymburgu. Tam też wykopaliska pozostały. 70 lat wcześniej Jekaterymburg nie zgodził się na wydanie Moskwie żywych Romanowów. Teraz miasto nie chciało wydać szczątków ich zwłok. Test DNA... 1995 rok, przeprowadzony na próbce kości młodszego brata cara, zmarł na zapalenie płuc i jego grup jest znany, wykazał ponad wszelką wątpliwość, że były to szczątki cara i jego rodziny. Tak więc dopiero po 80 latach rozwiązano zagadkę najbardziej głośnego morderstwa dwudziestego stulecia. Ale czy rzeczywiście wszystko jest już jasne? Wydaje się, że wiemy, kto naprawdę zastrzelił cara, chociaż i w tym względzie istnieją znaki zapytania. Wątpliwy zaszczyt dokonania tego zabójstwa przypisują sobie zarówno Piotr Jermakow, jak i Michał Miedwiedziew. Pewne jest, że carewicza Aleksego zabił Grzegorz Nikulin. Ale kto zlecił te morderstwa? Czyżby Białoborodow i Uralski Sowiet, a może Filip Gołoszczokin, lojalny decydent lub nawet osobiście Lenin z Moskwy? W większości przejawów krwawego terroru po zwycięstwie rewolucji październikowej wykrętna i kolektywna postawa komunistów prowadziła do oszustwa historycznego na wielką skalę. Dlaczego więc nie mieliby postąpić podobnie, pozbywając się swojego wroga numer jeden? Dopóki nie znajdzie się dowód winy, zagadka pozostaje. Gdyby car ze swoją rodziną nie zginął w tak okrutny sposób, zapewne nie zachowałby się w naszej pamięci. Tryb egzekucji sprawił, że ostatni monarcha rosyjski, ten chwiejny człowiek, który bardziej cenił łono rodziny niż swój urząd, zapewnił sobie trwałe miejsce w pamięci opinii publicznej całego świata jako pierwsza ofiara czerwonego terroru. Szczątki cara, członków jego rodziny i służby, Spoczęły wreszcie 17 lipca 1998 roku, a więc 80 lat po dokonaniu zbrodni, w Soborze Petropawłowskim w Petersburgu, tam, gdzie chowano rosyjskich carów. W akcie narodowej skruchy prezydent Rosji, Borys Jelcyn, który jako szef Komitetu Partii Komunistycznej w Świerdłowsku otrzymał zadanie zlikwidowania miejsca masakry, Wziął udział w uroczystościach pogrzebowych. Istnieje jeszcze jedna zagadka. Znaleziono jedynie dziewięć szkieletów, a powinno być jedenaście. Brakuje szczątków cerewicza Aleksego i jednej z dziewczynek. Czy Anastazja przeżyła? Niedawno przeprowadzone testy wykazały, że brakuje szczątków Aleksego i Marii, a nie Anastazji. Dziś wielu Rosjan mówi o dzieciach cara gołupczyki, czyli kochane maleństwa. Obyście żyły wiecznie.